Kadr Ci w oko dzisiaj odcinek 80. 80. Naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Obok mnie, Andrzej, Nowak. Zaczniemy nie typowało. Obok powiedziałeś w ogóle teraz w szoku jestem. No normalnie. Po mojej drugiej stronie zawsze. Kurczę, to nagrywamy jeszcze. Nie no, na, na trzecią urodziny to możemy. To, możemy zakładać słuchawki z powrotem. Okay. Nie, nie ma z Dobrze, nie będzie cięcia. Znaczy będzie cięcie, bo za moment przeskakujemy do rzeczy, która została nagrana na Złotych Kurczakach. Tak, czyli naszą, powiedzmy, że mini relację. Naszymi gośćmi był Marcin Łuczak i Krzysztof Pielaszek. I teraz sobie posłuchacie, o czym tam rozmawialiśmy na miejscu. A za chwilę wrócimy i po tym, jak już ochłonęliśmy po całej imprezie, już w starym składzie, powiemy co na nasze jakieś dodatkowe odczucia. Także tutaj jest takie piękne cięcie. Tak, zacznę. Jesteśmy właśnie na Złotych Kurczakach, edycja szósta i są z nami Marcin Łuczek, Krzysztof Pieraszek. no i jo. I inny Krzysiek, który znowu siedzi naprzeciwko mnie. Dobra, więc jak relacje, jak Wasze wrażenia z całej imprezy chciałem się spytać oraz czy jest to Wasza pierwsza impreza na Złotych Kurczakach, Wasza pierwsza obecność na Złotych Kurczakach, czy już któraś z kolei? Ja jestem na Złotych Kurczakach bodajże trzeci albo czwarty raz e, zawsze w jakiś sposób udawało mi się współtworzyć tą imprezę, chociażby poprzez poprowadzenie jakichś spotkań. E, troszeczkę e, cały czas Zastanawiam się, czy mi się podoba ta miejscówka, e, i na swój sposób jest bardzo e, w klimacie, bo jest trochę taka undergroundowa. E, jest bardzo zimno, e, ale bardzo mi się też podoba, co chłopaki e, zrobili. E, czy, oczywiście mam to na myśli grole i wydawnictwo AT, które pomaga w tym roku. E, szczególnie wystawa, jak zrobi, została zrobiona wystawa Miazmy, e, plansz z Miazmy Łukasza Mazura, która wygląda niesamowicie i spędziłem tam kilkanaście ładnych minut i to, i to nieraz. Świetna jest też muzyka, całe tło i przygotowanie wystawy. Pewnie wy zobaczycie na zdjęciach w relacjach z tej imprezy półmrok, czerwone światło, tak jak powiedział Andrzej, muzyka i całe pomieszczenie jest dostosowane do, do tego klimatu i Wygląda po prostu świetnie. Ja jestem zadowolony z każdy z Złotych Kurczaków. Cieszę się, że taka impreza jest. I e, cieszę się, że tegoroczna edycja też to do skutku. Nie byłem na edycji łączonej razem, razem z Topuś Festem, więc nie wiem jak tam to wyglądało, ale cieszę się, że impreza znowu wróciła do Wrocławia i jest e, samodzielna. No Jako rodowite Wrocławianie, ja się bardzo cieszę, że znowu jesteśmy w Wrocławiu. Cii, to jest prawie jak, prawie jak, prawie jak wiesz, Wrocław, Legnica, 60 km to sypialnia tutaj w okolice. Cieszę się bardzo, szczególnie, że mam jakieś 10 minut tramwajem do lokalizacji teraz Złotych Kulczaków. Aktualnie w tym momencie. Jak tramwajem to spoko. Tak, na piechotę 20, więc niestety też trochę trzeba by było się wsilić. Co mi się podoba w tym, w tym roku, w tej edycji, to naprawdę to, że w momencie, w którym przyszedłem, w końcu godziny 13, było tutaj o wiele, wiele więcej osób niż na Złotych Kulczakach dwa lata temu, które odbywały się w Barbarze. Wtedy jeszcze miejsce jest dość specyficzne. A ponieważ Fandom to jest taka organizacja, którą to się głównie wykorzystuje na jakieś planszówki dla studentów, to jest takie bardziej centrum studenckiego życia, gdzieś to ma animować to życie. E, natomiast to złote kurczaki wpisują się jakoś, jak, jakoś tutaj wyjątkowo i rzeczywiście trochę to im odpowiada. No i na pewno jest tu kilka takich rzeczy, spotkania z autorami, a, które mi się podobały. Jest to przygotowane solidnie oczywiście, jak co, jak co roku. A chociaż ja jestem dopiero drugi raz, bo oczywiście impreza Warszawska to nigdy nie dotrzesz przed czwartą edycją przynajmniej. E, natomiast uważam, że jest, że jest bardzo solidnie, bardzo przyjemnie i się świetnie bawię w dniu dzisiejszym, a więc mam nadzieję, że będzie to trwać tak dalej. No a ty krzychu jak tam. No, ja generalnie trzecie złoty i właśnie zaliczam i. Yy... Też się jest okej, okay, jest jak najbardziej fajnie. Nie wiem, może mm, ty się teraz zaraz wypowiesz na ten temat. Mi się dużo bardziej podobała jednak idea kurczaków osobno niż razem ze Szlamfestem, pomimo tego, że rok temu było naprawdę super tam w Gdańsku, ale jednak jakoś odnoszę wrażenie, że ta impreza dużo lepiej funkcjonuje powiedzmy jako osobny byt, a nie, a nie byt łączony, a jak ty sądzisz, tak z ciekawości, bo jak rozumiem wy nie byliście w Gdańsku. No to. Znaczy Szlamfest jest cudowną imprezą, ją uwielbiam, natomiast faktycznie fajnie, że Złote Kurczaki są independent bytem tak naprawdę, bo nic nie odciąga uwagi od drugich rzeczy, jak na przykład musieliśmy w zeszłym roku zastanawiać się, czy zostając do końca gali, która była oczywiście cudowna Złotych Kurczaków, czy uda nam się zająć dobre miejsce, najlepsze miejsca przy barierkach na, na wrestling. No tutaj nie ma tego problemu, wiesz po co jedziesz, no też przyjeżdżają osoby, które wiedzą po co przyjeżdżają na tą imprezę cały. Miałem tylko wrażenie, że mm, największy plus dla złotych kurczaków jaki może się okazać przez połączenie ze Szlamfestem w zeszłym roku to jest większa ilość mm, przypadkowych odwiedzin. Tu jednak jest impreza stricte komiksowa dla ludzi wydaje mi się, że jakoś związanych i szansa na um, przypadkowe wejście nie jest wcale taka duża. Szlamfest, przez swoją różnorodność, że była i muzyka, i gry, i wrestling, i komiksy, mógł przyciągnąć więcej osób, które nie zdawały sobie sprawy, że komiks niezależny jest tak fajny i mogło się to przerodzić właśnie w odwiedzanie um, jakichś imprez. Natomiast co do miejsca no trochę pojeździliśmy w kółko, żeby zaparkować, <grymne> tak naprawdę. No mamy, mamy blisko z obecnie tak zwanej metropolii górnośląskiej i, no i miejsce jest ok, jest czysto, nie wieje, nic na ciebie nie kapie, więc sanitarnie jest w porządku, miejsca są na prelekcje wygodne. Te krzesła są bardziej wygodne niż myślałem, tak naprawdę. Co to jest w ogóle? Jakaś preciąga? Jak sznurek trochę, tak jak pranie się wieszało, nie? No nieważne. Ehm, wygodne. Ehm, więc tu lokalizacja jest w porządku. W pewnych momentach na strefie targowej było tylko trochę duszno, ale jak dużo osób się zbiera w jednym miejscu, no to nie ma opcji, żeby było inaczej. Ehm. Ale jestem z tego jak najbardziej zadowolony. Mam nadzieję, że siódma i kolejna część Złotych Kurczaków też będzie się odbywała we Wrocławiu. Bo Wrocław chyba nie ma jako takiej imprezy komiksowej. No, my nic nie mamy nawet komiksowego, więc u nas niestety. Natomiast co w porównaniu fandom a Barbara, tak się nazywało, w barbarze? Tak, tak mi się wydaje. Chyba przestrzeń była większa i wszystko było w jednym miejscu niż tak po korytarzach, ale na przykład nie wyobrażam sobie, żeby tatuażyści, którzy są na obecnej edycji mieli taki spokój w barbarze, żeby mieć gdzieś z boku pomieszczenie, żeby kogoś tatuować i e, zachować jakąś sterylność przy tym taką. Ale z drugiej strony ja na przykład uważam, że w momencie, w którym no Złote Kurczaki jest im, są imprezą dość niszową, ale jednak uważam, że to jest impreza, którą warto promować, warto e, zapraszać media na nią, jakichś sponsorów i tak dalej, partnerów. To jednak Barbara jest miejscem, które o wiele by lepiej się dyskondowywało niż tutaj fandom. Jednak e, fandom ma swój specyficzny klimat. Ale jest to klimat konwentu z początku XXI wieku niżeli właśnie tutaj imprezy takiej, którą rzeczywiście możesz prosić na najwięcej osób, które nie mają pojęcia z czym się ten klimat je i mogłyby wejść i dziwnie się poczuć troszeczkę na początku. A po myśli taki trochę klimat szkoły podstawowej, w której się dzieje. Albo domów kultury, w których były właśnie pierwsze imprezy takie mangowe, jeszcze jak pamiętam z dawnych czasów, to to jest ten klimat. Wydaje mi się, no ja też jestem bardziej za Barbarą, jednak tam bo, no, miejscówka była troszeczkę, e, troszeczkę lepsza. E, Na pewno bardziej reprezentacyjna, tak, to, tak, tak jak tutaj Krzysiek e, powiedział. Zdecydowanie bardziej reprezentacyjna, e, reprezentatywna. E, mieliśmy tam do specji scenę. A, no rze Rzeczywiście to ale... było. Nawet jakiś pokaz animacji był, prawda? Wtedy dwa lata temu, przed, przed galą. Na którejś edycji w kurczaku, gdzie byłem w Barbarze, można było obejrzeć Prison Pit. Pamiętam, ale to trzeba było przejść schodami na jakieś piętro i tam była osobna sala, i, i, i, w której potem była też gala chyba yy, rozdanie nagród, a może coś myla. W każdym razie tam można było obejrzeć. Yy. No, troszeczkę wydaje mi się, że to jednak barbarze to wyglądało e, troszeczkę lepiej, troszeczkę lepiej się to wszystko układało. Z drugiej strony, mm, stoisk z poszczególnych y, twórców e, w ten układ jest mnóstwo i nie wiem, czy to by się też tam zmieściło. Może to jest tylko wrażenie, ale, wrażenie, że, ale to wygląda, jakby trochę było więcej niż, niż, niż poprzednio w poprzednich latach. Ewentualnie jeszcze może być jakaś trzecia opcja i inne miejsce we Wrocławiu. prawda? No, powierzchni tutaj Wam raczej nie brakuje. No, mamy kilka takich miejsc, które nadawałyby się na taką imprezę. Tutaj spół... Na stulecia. <grych> Od razu. Nie, ale jest, jest kilka takich miejsc, które mogłyby się tego nadawać, natomiast wiem, że też w Wrocławiu ostatnio było różnie z dogrywaniem miejsc na imprezy bardziej pokulturowe. No, więc się nie dziwię, że mogło to mogło tu zajść różne rzeczy, natomiast no, można zawsze pomyśleć o na przyszłość. Ale wiem, że najbardziej na takie inicjatywy otwarte jest oczywiście Centrum Kultury Zamek, które jest na Leśnicy, więc jest to prawie nie Wrocław, tak naprawdę, mm. nie oszukując się. Chociaż ten dojazd robi się tam lepszy i lepszy, natomiast to zawsze jest jakiś tam problem. W centrum samym stricte w Wrocławiu czasami jest właśnie ciężko znaleźć miejsce tego stricte, za które nie trzeba było płacić nie wiadomo jak dużych pieniędzy. To trzeba też pamiętać, że Fantom, czyli to y, tegoroczne y, miejsce, w którym odbywają się kurczaki, to jest trzecia już miejscówka, bo przed Barbalem mieliśmy jeszcze bodajże Krzywy komin, tak, to się nazywało. I Tam też chyba dwie albo trzy edycje się odbyły, chyba dwie. Więc y, to chłopaki skaczą, szukają pewnie optymalnego y, rozwiązania. Y, ja wierzę, że komu jak komu, ale im się to uda do tej pory, całkiem sprawnie im to wychodzi, szczególnie, że ta organizacja Zawsze jest bardzo mało, mało osób jest to zaangażowanych. Zwyczaj było to tylko wydawnictwo baz, bazgrole, teraz pomaga wydawnictwo ATY. Eee, no i fajnie, że im się w ogóle chce, aby chciało się jeszcze długo. A mam pytanie teraz tak um, o wasze podejście organizacyjne do tego, bo za nami stoi um, roll up, to się chyba fachowo nazywa, obecnych złotych kurczaków i widzimy też w porównaniu na przykład tutaj, co, co ja mam za sobą, która to jest pierwsza. O, tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć logosów niżej, a tam mamy już więcej. Jedenaście. Tutaj widzę, że też są fundatorzy statuetek w poszczególnych kategoriach. Jest fandą i tak naprawdę co jeszcze? Wacom? I, I KFC. I co sądzicie? Od, o współpracy i teraz tak naprawdę nagroda, Łakom y, funduje tablet dla najlepszego rysownika, prawda? nie dla debiutu? A może chyba ani w dwóch? Chyba debiut? De debiut i rysownik. Tak. Generalnie nagrywamy przed rozdaniem. Jak zawsze. Tych na kluczowych Czemu? nagród, no. No Co ja Ci powiem, jako organizator, który ma przeszło 10 lat organizacji eventów od bardzo małych kulturalnych spotkań z twórcami po gigantyczne rzeczy typu Pyrkon, ja uważam, że zawsze im więcej sponsorów, im więcej się uda też zgromadzić i pod względem nagród, i pod względem jakichś rozpoznawalności i też możliwości dotarcia do innego odbiorcy, to jest zawsze plus dla imprezy i tylko powinniśmy się z tego cieszyć jak najbardziej. Widać, że tutaj chłopaki coraz bardziej rozwijają to, coraz bardziej interesują kolejne instytucje swoim projektem i im więcej ich będzie, tym ta impreza będzie się rozrastać. To dla nas, jako do uczestników przede wszystkim, będzie miał zawsze niewątpliwie plus, plus tak naprawdę. To też jest chyba trochę taki efekt kuli śnieżnej, że jak już masz jakiś sponsorów, to też jesteś poważniejszym graczem dla kolejnych osób, jak się, jak się po nie zgłaszasz. To jeśli już mówimy o nagrodach, to powiedzmy, że mówiliśmy o nich w takim razie. Macie jakieś swoje typy? Kto według Was może wygrać? A teraz e, zadałeś pytanie. Zupełnie nie mam w głowie e, tych e, nominacji. Pamiętam, że swoje, swoje, swoje typy wtedy wysyłałem, ale to teraz. No wiesz co, może Krzysiek się wypowie. Jeszcze sprawdzę nie, nie. Ja tylko powiem, że trzymam kciuki za warchlaki i to jest. To jest podstawa. O, w, w zi kategorii Zinów tam dosyć, dosyć ostra jest konkurencja. Bo mamy bicepsa, mamy właśnie warchlaki, e, mamy klopsa, czy klopsy, pamiętam, czy dwa. dwa Więc no trudno, trudno mi powiedzieć. No bo to jest też e, tutaj trochę kwestia podejścia do ZINA, mhm. bo mamy właśnie Klopsa, który jest taki mega klasyczny, taki klasyczny w sensie, no, po, po, po... no ks ksero i tak dalej. I tak dalej. No, właśnie, na przypadku bicepsa i wychlaków to już jest dosyć magazynowy. Tak, magazyn i, i warstwa edytorska jest mhm. też dosyć dosyć w, poziom wysoki, warstwa edytorskiej, więc to jest też kwestia podejścia. Trudno mi tutaj wskazać jakiegoś faworyta, każdy ma, ma szansę. Hmm. Krzyśka nie pytam, bo, bo z, znowu będziesz że mu coś e, sugeruje w takim razie. E, coś macie pewnie w torbach po dzisiejszym m, przejściu się po strefie targowej. Najfajniejsza rzecz, którą kupiliście dzisiaj? Znowu zadajesz takie pytanie, które ciężko powiedzieć, bo... Bo nie wiesz, kogo nie uradzisz. E, no to, nie, powiem ci, że chyba większo, w dwóch trzecich stoi na pewno coś kupiłem. Tak, kupiłem na pewno ten komiks wspólny Ani Krzton i Tomka Kaczkowskiego. Już chyba to jest pierwszy komiks w ramach tego mini wydawnictwa Doom Pipe. Już dobrze pamiętam. Kupiłem Ziny od Ani, od Krzyszka Hajna. Mam w plecaku Gaugany, mam nowe wydawnictwo Abbas Groli, nowe Pokębry, co tam było jeszcze. Oczywiście nowy komiks Jaszcza. Eee, co tam <śmiech> o, rafinerię oczywiście musiałem kupić i przy okazji uzupełniłem sobie eee, braki. Eee, komiks eee, Kuby Babczyńskiego, który miał nie dotrzeć na kurczaki do Tarów Bordzońskim nakładzie. Cieszę się, że mi się udało go zdobyć. Też się cieszę, że udało ci się go zdobyć, bo się załapałem na ostatni egzemplarz, jaki był. Eee, <śmiech> Jeszcze się pojawi, więc myślę, myślę że to... coś. A. Ja byłem, bo ja byłem następnym klientem i ja już się nie zachowałem po prostu. To, to, to współczuję, tym to bardziej, że mam wrażenie, że to, to, to wydanie, te 50 egzemplarzy były takie właśnie budżetowe, takie na szybko, to na swój sposób, ma swój, ma, ma swój urok, prawda? E. Tak jak z Miazmą, gdzie miałem drugi, drugi, miałem lepszy. No, no tak, tak też, mówi, tak też może Rozmawialiśmy o tym. Miazmy to jest trochę tak, tak, tak, tak jak z ustami pełnymi śmierci. Mam chyba każde wydanie, jakie wyszło. No to jest trochę takie, taka słabość do komiksu polskiego i to też komiksu undergroundowego. I co jeszcze? A! Celuloza przywiozła nowy komiks, czyli Daniel Giezicki to wydał komiks swoje, które... Dzieci Tak, to jest ze Stefańcem, Wojtkiem Stefańcem i drugi komiks, bo to jest flipbook, tytułu nie pomnę, ale z Mikołajem Radką. Troszeczkę miałem nadzieję, że też Mikołaj przyjedzie, nie widziałem też Tamka Kotnego, który napisał też kilka komiksów nominowanych do, do nagrody. I teraz, czy coś jeszcze pominąłem? Wydaje mi się, że to wszystko. a Trochę tego było i trudno mi naprawdę wskazać, kto był najlepszy. Nie brałem właśnie nic na naszych na gości zagranicznych, a to dlatego na zasadzie że troszeczkę byłem zabiegany i myślę, że jeszcze odwiedzę. Ale to wszystko zależy od tego, jak wygląda obecnie stan mojego portfela. <laughs> Ale mam wersję blank yy, yy, chwalonego Sojuszu wrestlingu, więc może się ogłosić do Josha. Zdziwiłbym się, jakbyś ty nie miał jakiegoś blanka, który wyszedł tego z TurboLechitami i wziąłeś? No widzisz, właśnie jeszcze nie. Ale no, to wszystko znowu zależy od portfela. Jeżeli, jeżeli nie teraz, to przyjdzie czas na to i docelewa też będzie. Dobra, Krzychu? A, no to ja przede wszystkim przyjechałem tutaj po nową Zawkę. Która naprawdę wygląda cudownie, wspaniale i jest to komiks, który pewnie będę czytał wielokrotnie, przyglądał przynajmniej. Przede wszystkim w warstwie artystycznej. wygląda to świetnie. No gdzieś tam oczywiście pochodziłem, wydałem za dużo pieniędzy jak zawsze, bo gdzieś tam trzeba było odkupić kolejnego Gaugana, skoro skarża wydał go, mimo że obiecyło, że już nie będzie pisał w kolejnych, e, czy gdzieś tam przejście po kolejnych e, Kupiłem też e, wyjątkowo, bo Kasia Wittersheim e, miała Sex Death Revolution, e, która wydaje e, Black Mask amerykańskie, trzy pierwsze zeszyty za ze sobą w bardzo promocyjnej cenie, więc aż żal było nie kupić. Przynajmniej, że bardzo, bardzo ją wspieram w e, drodze artystycznej i gdzieś tam wydałem dużo pieniędzy. Chciałem się płakać, trochę płakać, wiadomo. Ja, zanim chciałem jeszcze tylko na małe wtrącenie, bo, e, e, bo no może troszeczkę na, na, na reklama z tej strony, ale jeżeli przy y, rzeczy, które nie udało się kupić, może to będzie się uda kupić na Dniu Darmowego Komiksu 11 maja, Poznaniu, bo na który, na który zapraszamy i na pewno i, e, to też jest święto twórców niezależnych. Też mają stoiska bezpłatne, no, które mogą się wystawiać i, i zazwyczaj e, e, dużo osób korzysta z tej oferty, więc mam nadzieję, że to nie wbrew zasadom, że zaprosiłem na imprezę. Nie <głos》>. no, z nikim nie jesteśmy tutaj jakimiś umowami zablokowani. Krzysiek drugi, właściwie Krzysiek oryginalny, tutejszy się pewnie nie wypowie, tak samo jak ja się nie wypowiem, bo sobie zrobimy osobny materialik o tym, co, co mamy, mieliśmy w plecakach. Natomiast myślę, że można jeszcze wspomnieć o Pyrkonie, bo też... Czemu nie lokowanie produktu już na całego? Oczywiście zapraszamy w tym roku na Pyrkon, wiadomo, 26-28 kwietnia, jakbyście chcieli, tam też będziemy, oczywiście otwieramy się jak najbardziej na polskich twórców w tym roku, chociażby do naszych gości polskich, to Ania Krztoń, która już potwierdziła nam swoją obecność, na którą mam bardzo ciekawe plany na Pyrkonie, na pewno. Natomiast oprócz tego oczywiście jakieś tam większe nazwiska zagraniczne też się pojawią i w tym roku też bardzo chcemy postawić na rzeczy polskie z racji studia polskiego komiksu i szukujemy parę planów, które jeszcze nie są dograne do końca, więc dużo nie powiem, ale planujemy, żeby ten polski komiks pojawił się w trochę większej od niż zwykle właśnie na Pyrkonie. Więc serdecznie Was zapraszam, jeśli nie interesuje Was tylko Marvel czy DC, na perkon oczywiście. Ale stana soka jego to załatwcie, bo inaczej będzie, będzie krucho. Co ja Ci powiem, co ja Ci powiem, wiesz jak to z negocjacjami jeszcze trwają. To w takim razie może powiem, bo, bo um, Ty krzuch jesteś bardzo związany z cosplayem, prawda? Tak, działam w tym środowisku trochę, organizowałem imprendy, imprendy cosplayowe stricte bardziej też. Jak dużo się pojawia e, cosplayer, cosplayerów, prawda? E, Tworzących stroje polskich postaci z komiksów? Znam dosłownie kilka osób, które się tym zajmowało. Ale tutaj najsłynniejsza była grupa moich znajomych, które robiły tytuł Saronka i Atomka na MFK IG w, w tym roku zresztą. E, natomiast to jest jeszcze wątek dość nieeksplorowany, gdzie tam pojawiały się plany robienia postaci e, w postaci Storgala na pewno, z tego co wiem. Natomiast tak jeszcze w to nie, nie weszli ludzie za mocno, gdzieś tam czasami przewijają się to w raczej wątków planów na zasadzie tylko postaci z mojego dzieciństwa, więc tutaj głównie komiksy raczej z PRL-u, te wszystkie kapitane Żbiki i tym podobne rzeczy. Z nowych polskich komiksów jeszcze w to nie weszło, aczkolwiek myślę, że niedługo może się pojawi, okazać, że gdzieś tam ktoś się przewinie i ktoś zainspiruje się tym jak najbardziej. Właśnie gdzieś na imprecie popyrka. Ja by, byłbym bardzo ciekawy, jakby ktoś na przykład zrobił cosplay wilka i uzyskał głębię tej postaci w związku z, z tym, jak wyglądają na, na rysunkach takiego małego skwaszeńca, to na pewno chciałbym sobie zrobić e, wspólne zdjęcie e, na jakiejś imprezie. Mhm. Ostatnio słuchając podcastu znajomych padło jedno pytanie, które mnie bardzo zainteresowało, więc postanowiłem też Wam teraz zadać. Mianowicie najlepsza rzecz jaką którą, no, Najlepsza rzecz, jaką ostatnio kupiliście, do 100 zł. Moja ulubiona odpowiedź 3 gramy. <grywa> <grywa> 3 gramy za do 100 zł? No, po 3 dychy przecież. A, <grywa> ja nie wiem, skąd. <grywa> <grywa> no, nie, takie rzeczy proszę pana. A w audycji radiowej natomiast do 100 zł. najlepsza rzecz, jaką ostatnio kupiłem Jezus. Jakie ciężkie pytanie. Prawda się, że takie łatwe I dla nas luz, bo byliśmy przed tym spotkaniem na pizzy, więc pewnie to byłaby najlepsza Ale rzecz. Nie, o Z takich rzeczy, które mi się przypomniało, ostatnio byłem w, w Dedelusie i kupiłem za 86 zł ileś tam numerów e, Koziorożca Andreasa. I to było, to było moje szczęście, które przytuliłem mocno i teraz całą serię wreszcie wydania polskiego. Nie? Namyśliłeś się już? Tak. Y Chociaż trochę będzie pokrętna ta odpowiedź, bo tytuł, tytułów, bo to będą tytuły, sam nie przeczytałem, ale biorąc pod uwagę poprzednie części, wydaje mi się, że mogę spokojnie założyć, że będę z tego zadowolony. A to są po prostu cztery najnowsze tomy Usogiego do kompletu. Troszeczkę w tym momencie nie jestem zainteresowany nowym wydaniem, ale dobrze, że nowe osoby będą mogły zacząć ponownie czytać. Poniżej 100 wykupujesz cztery? No jakoś tak wychodziło. A, no to, to fajna z, cena. Z, z, promo, z promocjami, bo tak było chyba to 35-okładkowo i minus promocje. Znaczy nie, nie dam głowy, że to było na pewno 100, ale to, to, to, to no na ja. granicy dosłownie. Dobra. Krzychu, co tam kupiłeś fajnego za 100 zł. Do 100 zł. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o rzeczy komiksowe, to dość niespodziewanie chyba najlepszy mój deal wy, wypadł w dniu dzisiejszym, bo dostałem pół tony komiksów z Emilu, bardzo starych, za ile? zarówno wartość 10 zł, więc jeszcze nie wiem nawet, co tam jest dokładnie, bo to musimy wrócić do domu i ja to sobie przejrzę wtedy, ale, ale to jest myślę taki złoty strzał, a tak oprócz tego, no ten tymbark faktycznie, Jab jabłko kiwi cudo, po prostu nie, niesamowita rzecz. A tu, tu... Ja jeszcze wspomnę o tym, że dzisiaj byłem na bardzo... Dobrym humusie i to też było poniżej 6 zł. To jest zawsze też dobry zakup. O właśnie, bo tu mamy Wrocław-Poznań. A to od razu spytam, żebym wiedział na, na przyszłość, gdzie we Wrocławie i Poznaniu, w zależności od tego, który z Was się będzie wypowiadał, warto jest iść coś zjeść tam będąc. To jak będziecie w Poznaniu, to biorę Was na ramen. Do jedztu. Mhm. To jest e, najstarsza chyba ramenownia, może tak określić, w Poznaniu. E, ona ma troszeczkę podejście takie, że to jest no, bardziej, te rameny, smaki czy, de, są, są bardziej europejskie, są troszeczkę podbite bardziej, e, ale naprawdę mm, jak tylko mogę to tam jestem i jem. E, jeżeli wolicie to podejście do ramenu troszeczkę bardziej klasyczne to ten sam właściciel drzwi obok otworzył drugą ramenownię, która się nazywa Mikoja i która jest właśnie, ma, ma charakter bardziej klasyczny, bardziej klasyczne e, smaki. W każdym razie ramen w Poznaniu zabiorę Was do, do jestu i do Mikoji. A w Wrocławiu zabrałbym Was albo do Wafatapoli, czyli nowej pizzerii, no, nowej to już nie jest tak nowa pizzeria, we Wrocławiu, która inspiruje się stricte napolewnańskim stylem robienia pizzy i makaronu, więc jestem co jeść, albo do stołu na szwedzkiej. To jest restauracja w Wrocławiu dość specyficzna, ponieważ ona nie ma menu. Tam przyjeżdżasz do restauracji, robisz rezerwację, przyjeżdżasz i po prostu rozmawiasz z kucharzem na temat tego, co chciałbyś zjeść, na co masz ochotę, co lubisz jeść tak dalej, I on na podstawie tego, jakie produkty ma aktualnie w spiżarni, przygotowuje ci danie. To, jest, to, to brzmi jak, jak super opcja. tak no, Czy to jest drogie? Tak bardzo? Nie. T, uh, znaczy rozumiem, ja, że cena restauracyjna, ale bez przesady. Ja zapłaciłem 70 zł za kolację normalnie, tak, gdzie się najadłem, mhm. więc nie jest to dużo, a tam potrafię serować takie rzeczy jak steki z kangura na przykład i tym podobne, mhm. już bardziej eks, eksperymentalne rzeczy, tak mhm. tego Kurczę, no to brzmi ciekawie. A tak naprawdę chciałem spytać wcześniej o coś innego. Przypomniał mi się, bo wszyscy o komiksach powiedzieliście. Czy korzystaliście z tej opcji e, wymienienia się komiksami tutaj na kurczakach? Nie miałem za bardzo e, czego przywieźć, bo moje, moja kolekcja jest obecnie bardzo chaatyczna z racji e, bardzo ograniczonego miejsca, w którym mogę trzymać komiksy. Nie za bardzo miałem czego przywieźć, ale e, znalazłem tam bodajże dwa ziny Eee, które, eee, które wziąłem i po prostu dorzucę chłopakom inny komiks za to. No ja właśnie jakoś tak wyjątkowo nie, jak przyszedłem, Niestety przyjechałem dość późno i większość rzeczy była przebrana już bardzo mocno, więc stwierdziłem, że tym razem nie skorzystam, ale zwykle jestem bardzo chętny do takich inicjatyw My położyliśmy i chyba w 15 minut zniknęło to, co położyliśmy. Później widziałem, jak się Robert Sienicki e, chwalił tym Stron, stro, jezu, mie, dałem ten komiks, zanim umiem go wymówić. Strontium? Strotium? Dok, w sensie ten z 2000 AD? Typu. On ma taką kretyńską czapkę. No ale to dobrze, niech ktoś się cieszy tym komiksem. Bardzo fajnie, że taka inicjatywa była. Mam nadzieję, że na następnych kurczakach też będzie. Dobra, co, ktoś chce coś dodać od siebie? Nie, No to spoko, to w takim razie dziękujemy naszym gościom. Widzimy się na kolejnych a, imprezach. Chcecie żeby do. Gdzie was można śledzić w takim razie? Obserwować. Znaczy w moim przypadku to może nie tyle śledzić, ale y jeżeli coś robię komiksowego, to zazwyczaj na jakichś imprezach komiksowych. Wtedy zazwyczaj można gdzieś mnie w programie zauważyć. Albo można wystawić na pewnej grupie na Facebooku dwa produkty, to też się odezwiesz. <grym> Reklamujemy. Zaczę szczerze uważam, że jest najlepszym miejscem do sprzedaży komiksów w, w internecie. Staram się, staram się, i tu bardziej mówię, w kontekście, że bardziej Grzesiek, który, którego, który wymyślił tą grupę i ją rozkręcił, ja tylko staram się troszeczkę pilnować na prośbę Grześka. Dobra, Krzychu? No ja do niedawno działałem jeszcze na stronie IGN Polska, teraz ja mam przerwę na dłuższy okres czasu, może kiedyś wrócę. E, piszę na blogu Dizzy Dicimani czasami, jak ten pan po mojej prawej stronie mnie walnie po głowie, e, czy, czy gdzieś tam. E, czy Ostatnio też... widziany w 2016. do <laughs> e, tego gdzieś tam właśnie organizuję Pyrkon, organizuję różne eventy, czy też udziałam się programowo na różnych eventach. Plus, prawdopodobnie w drugiej połowie tego roku wyruszę, uruchomię jeszcze jedną inicjatywę komiksową bardziej w Wrocławiu, i może jakiś swój blogafek wreszcie. Może się za to wezmę wreszcie kiedyś, a na razie mam pół roku przerwy raczej takie, od większego działania. No to będziemy w takim razie obserwować. Dziękujemy Wam za wypowiedzi i tyle. No to posłuchaliśmy, i tak jak mówiłem, ochłonęliśmy już z całej imprezy. Więc jak, jak Krzychu było? Pizza dobra? Tak, pizza dobra, yy, wygodne auto i w ogóle. Znaczy, no ten, no, tak słowem uzupełnienia, chociaż w, w tej rozmowie wcześniejszej się tam szczególnie dużo nie udzielałem, ale no słowem takiego uzupełnienia, no, yy, gala końcowa yy, obfitowała w wyniki momentami zaskakujące, dla mnie przynajmniej. Yy, tutaj możesz powiedzieć... I już mówimy, kto wygrał, w jakich kategoriach. Dokładnie. Lista zwycięzców to jest kategoria ZIN, biceps numer 9. Kategoria scenarzysta Karol Kalinowski, bohaterowie Kosmosu, Turbo Lechici i Furkot. Kategoria rysownik Henryk Glaza za webkomik The Underhox, współtworzony z Łukaszem Kowalczukiem. Bardzo czekam też na wydanie papierowe tego komiksu. W kategorii okładka biceps 9 Filip Myszkowski. Kategoria debiut Błażej Milewski za zin Las? Za komiks Las? No dobra, znowu jedna, wejdziemy w po, podział. I w kategorii komiks y, Melon Integral tom trzeci. Tak, i jak dla mnie trzy na sześć do zaskoczenia, więc całkiem sporo. Y, natomiast jeśli chodzi o sa, samo podsumowanie imprezy, y, no ta gala końcowa y, y, Kurczę, nie chciałbym, żeby to jakoś źle zabrzmiło, bo sama gala była... W porządku, po prostu na, na fajnym poziomie stała. Tylko... tylko pamiętasz poprzednie dwie edycje, na tak. których byliśmy, gdzie były wspaniałe przerawniki tak, tak. filmowe. Tych wstawek filmowych tak bardzo brakowało, no ale pewnie mhm. był, był, był ku temu jakiś powód i no szkoda, że ich nie było, wciąż, wciąż było fajnie. I Jakby nie patrzeć, nie jesteśmy ze złotymi kurczakami od początku niestety, no ale z tym już nic nie zrobimy. Mhm. Natomiast za każdym razem ta impreza dla nas wygląda inaczej. I jest pomimo inny, tych jest, zmian zawsze jest, jest, jest spoko. Miejscu. No tak, chociaż to był Wrocław, Gdańsk, Wrocław. Mhm. A teraz miejsce całkiem mm, całkiem w porządku. Ta salka do prelekcji, gdzie byliśmy chyba tylko na jednej. Tak, tak. Tak, złapaliśmy się na końcówkę jednej, a później byliśmy na jednej. A, była przyjemna, te krzesła były fest, wygodne. Tak, o, były bardzo fajne. No? no tylko można było kimnąć niepostrzeżenia, jak... To się czasem to się, zdarza. To się zdarza. No. E, to, to było bardzo wygodne. Temperatura była w porządku. Wszystko było w porządku. E, wiem, że e, Daniela, która z nami była, serdecznie pozdrawiamy Daniela, e, jadła słynne croissanty fila i były, były smaczne. Były z procentami? E, o o tym nie spytałem. No ale tak czy siak wydaje Ta, mi się, tak że... były zapowiadane. E, przestrzeń targowa. Mhm też była dość w porządku. Tak, Mo może, tak. przez, może myślisz, że dało się kogoś przeoczyć? znaczy dało się przeoczyć pod warunkiem, że się przeszło tą e, Aleją strefę, strefę targową tylko raz, tak jak my to zrobiliśmy, bo na przykład byliśmy e, mocno zdziwieni obecnością późniejszą ojca Renę w momencie, gdy już byliśmy obaj bankrutami. Ale to na którymś stoisku chyba było i mm. to było po 15, jak już nie chodziliśmy po stoiskach, żeby nie płakać, że nas nie stać na coś. Dokładnie tak. No tak i, było. I, I dobrze się stało, bo byśmy płakali tam przy, przy jednym czy przy drugim stole. Nie, wiem, nie, nie, nie, nie powiedziałbym, żeby czegoś mi tam brakowało może lekko uchylonych okien w pewnym momencie, ale to też moja wina, bo wpadłem na genialny pomysł, żeby tam chodzić w kurce Prze, no, przez tak, moment. Więc, więc anulujemy właśnie ten Twój argument. Ten mój argument jest inwalidą, jak zwykle. Ale było spoko. Tak, Jak tak. się udało w końcu zaparkować, yy, bo, bo przyfarciliśmy, że pan sobie wyjeżdżał i wjechaliśmy na jego miejsce i mhm. było bardzo blisko. I to, to jest chyba największy urok transportu własnego na takich imprezach, że masz co, znaczy kupujesz, co chciałeś kupić. Idziesz do autka, mm -hmm. dajesz do bagażnika I, nie i, yellow, no. i i masz z głowy nie. i nie musisz tachać ze sobą Dokładnie. tych komułów. Aż się przypominają prawda? festiwale w Łodzi, gdy jeździliśmy jeszcze pociągiem czy, czy polskim busem, obecnie to, to był, obecnie to, z busem. To, to, to Jest był zup. dramat. Nigdy z tą więcej. Z torbą jak debil. No wiesz, z tą torbą jak debil, no, normalnie, tylko to, że torba jadąc do Łodzi ważyła 2 kilo, a wracając z Łodzi ważyła 35 kilo, to jest, kurczę, no. Ty wiesz, że ten nasz parking zamknęli tam? W ogóle mówiłem ci to? Bo nie. ciebie nie było w Łodzi? Nie. Zamknięty jest ten parking, był ogrodzony. No wiesz, bo ja nie przyjechałem. Tak, na pewno, na pewno jest to argument. Dokładnie. A później się okazało, że parking na terenie festiwalu był jakiś ekstremalnie tani. To fajnie, to, to dobrze wiedzieć. Że kosztował chyba dychę za cały dzień, czy coś takiego? No to faktycznie. Mo można nawet zrzutę zrobić, nie wiem, no. z jakimiś bezdumnymi spod no, albo każdy za jeden dzień płaci, jak jedziemy we trzech. Albo i tak. Natomiast złote kurczaki, wró wr wr wr wr wróćmy tak, tak, tak, do tematu. E jako impreza, jak dla mnie, jak najbardziej fajna, no na afterku nie zostaliśmy, więc nie wiemy, co tam się działo. Chociaż A pewnie się działo. Chociaż może nie wszyscy chcą, żeby ludzie wiedzieli, co tam się mogło dzieć. Y ja jestem bardzo zadowolony. Cieszę się, że udało się e tam mi wybrać. Mhm. Cieszę się z tego, że zbankrutowałem bardzo szybko, bo to mhm. oznacza, że było co kupować. Zresztą wkrótce będziemy to pokazywać też na kolejnym wideo specjalu. Szpe tak, jeszcze mm. bez tytułu, bo musimy coś fajnego wymyślić. Dokładnie, tak. No i co? No i bardzo liczę na to, że za rok Złote Kurczaki znowu będą. Nie mówię w jakim miejscu, bo <śmiech> nawet mi się podoba perspektywa jeżdżenia w różne miejsca, co, co roku praktycznie. Mhm. Znaczy, Wrocław jest spoko, jakby było znowu jakieś inne miejsce we Wrocławiu, to nie miałbym nic przeciwko. Nie zgadzam się z pewnymi opiniami, które widziałem w internecie, ale to najczęściej były opinie z cyklu nie byłem, więc się wypowiem, bo no, na przykład pojawiło się pojawiły się głosy, że może by to połączyć z jakąś inną imprezą, żeby było bardziej. En -en. Nie, nie, złote kurczaki powinny być jak najbardziej. Osobną imprezą, niełączoną z niczym innym. Ze Szlamfestem dobrze współpracowały, ale jednak. Wo wolę osobno. Też, też wolę osobno. No i co? No i liczymy na to, żeby, że za rok uda się znowu zrobić jakąś fajną odsłonę, y przyciągnąć więcej sponsorów i ogólnie, żeby było. No, zobacz, jak teraz byli sponsorzy i naprawdę mm, poważne nagrody. Mhm. Bo 1000 zł tak, dla każdego zwycięzcy, plus w kategorii debiut i rysownik, Wacom, mhm. tablet do rysowania, to super opcja. Tak jest, jak najbardziej. Więc warto, warto było zgłaszać swoje produkcje. No i też pr przede wszystkim, tak, to tu już się powtórzę trochę, że strasznie dużo tych zinów było. Zarówno nowych z okazji Złotych Kurczaków, jak i rzeczy, które już były swego czasu dostępne. No strasznie duży wybór i no, było na co wydawać. Bardzo fajnie. Tak. I e, wracając do jednej z ważniejszych rzeczy, jaka jest w przypadku imprez, czyli jedzenia. E, było jedzenie na miejscu mhm. i było to bardzo przyjemne, że na przykład jabłko kosztowało złotówkę, jak ktoś miał ochotę. Była kawunia, której nie piję, ale z tego co słyszałem była bardzo smaczna. Kurczę, ja się nie załapałem. Było jak, piwerko. Jak już, jak już chciałem kupić kawę, to kawy nie było. No no widzisz. Było piwerko, to Joachim mówił tak, mm -hmm. że okej, okay, tak. że dobra. No. A, I co jeszcze? Się, I się... była pizzeria, w której jedliśmy. I była tania. I, I była, była tania. I była dobra. Była taką przyjemną, hamską pizzą. Znaczy hamską. Studencką. Taką barą mleczną. Mi tam smakowało. Mi też smakowała. Wziąłem sobie hawajską. Mm szacuneczek, sam dla siebie, klęteczka. Nie, Ja tam nie hojtuję, Zwłaszcza Z podwójnym to... serkiem, jak wiecie A, jeszcze jednej, bo jednej rzeczy chciałem dodatkowo powiedzieć, albo właściwie jeszcze raz podkreślić. Mhm. E, super była wystawa Miazmy. Tak. tak To, to jest przewspaniale zorganizowane, e, z pięknym tłem dźwiękowym, c, całe przygotowanie pomieszczenia, światła robiło niesamowite wrażenie, i no tylko więcej takich wystaw. Mhm. A obok, w pomieszczeniu obok znajdowali się e, tatuażyści i mieli co robić, ku mojemu zdziwieniu, bo tak się zastanawiałem, czy, czy ktoś przyjdzie czy, się czy, wydziarać. Czy naprawdę ludzie będą się dziarać na złotych kurczakach, a jak najbardziej, jak najbardziej tak było. Chyba, że po prostu ktoś pokazywał, jak urządzenie <laughs> świszczy i fajnie działa. No i Ale... jeszcze był osobny pokój dla ludzi do sprawdzenia tabletów graficznych. A to, to, patrz, to, to już mi umknęło, ale wierzę że, na, wierzę, że było. Bo była wystawa miazmy, naprzeciwko byli tatuażyści, mm -hmm. a jakby Aha, w stronę je, Było był jeszcze był... jedno pomieszczenie, tak. to nawet nie zajrzałem faktycznie. No to, to tam stały tablety z wakoma. Więc tak, więc fajnie było i czekamy na kolejną e, odsłonę. No. A to była trzecia odsłona na Złotych Kurczaków, e, na której my byliśmy. Tak jest. E, czyli przegapiliśmy połowę. No przegapili. Ja cały czas przypominam sobie siebie sprzed pięciu czy tam sześciu lat, gdzie na słowo zin to tylko mnie taki pusty śmiech ogarniał. No głupi byłem, ale dorosłem. To prawda. Znaczy wciąż o, jestem głupi, ale dorosłem. Jak my wszyscy. E, raczej zestarżeliśmy się bardziej niż dorosliśmy. Ja dorosłem. E, a to zazdroszczę. Tak czy siak oprócz kurczaków była mm, dla nas ważna data również mm -hmm. w tych okolicach, mianowicie skończyliśmy 3 lata. Tak jest. Trzecie urodziny naszego podcastu były niedawno. I no, co tu dużo mówić, ja jestem wciąż pod ogromnym wrażeniem, że dajemy radę być, no, w, być punktualni, tylko, regularnie. tylko raz się wywaliło ze względów oczywistych. No, ale to raz przez 3 lata to... To, to lepiej niż mogliśmy zakładać mm -hmm. nawet. Wszystkie nasze rozmowy na festiwalach w Łodzi, że, że trzeba coś zrobić. i Telewizja śniadaniowa. Ta, telewizja śniadaniowa dalej dalej istnieje. G jest ten <grym> temat do ogarnięcia wciąż. <grym> I uważam, że byłoby naprawdę spoko, ale tak czy siak no głównie jesteśmy tutaj dzięki naszym słuchaczom, że, że ktoś tego słucha i że udało się na Facebooku minąć dla nas w sumie magiczną barierę tysiąca polubień. Tak jest. I to jest wciąż dla mnie szok. Bez żadnych jakichś płatnych reklam, nie wiadomo czego. Faktycznie nie było. Nie było. no, no Trzeba po prostu jak, jak w hip-hopie, prawdziwym hip-hopie być prawdziwym i powoli sobie czułacz, aż ktoś będzie tego słuchał. No mamy nadzieję, że ktoś nas jednak słucha. No, z z wpisujcie miasta w komentarzach. <głos> I kluby piłkarskie też. Chociaż może niekoniecznie, właśnie, bo jeszcze zaczniemy bo Was banować. Albo jakaś schizma wśród słuchaczy będzie. No hmm. to. nie, Schizm komiksowych było, było już zdecydowanie tak, za dużo. Było bardzo dużo, no ale co? Minęły 3 lata. Mhm. Um. Ostatnio, nawet rok temu, chyba mówiliśmy, że chcielibyśmy wprowadzić coś nowego, i, i główno zrobiliśmy. No jak, no w sumie rację. <laughs> Chociaż te, jakby, wideo specjale zaczęły się pojawiać regularnie po, po festiwalach, skąd przywoziliśmy jakąś tam większą część zinów, nie? Mhm, tak jest. No dobra, raczej powiedzmy, że coś zrobiliśmy, naciągnijmy to sobie. Mhm. A, I. I co? Mamy jakieś plany na następne? Znaczy, no plany zawsze są, tylko co, co tu dużo mówić na, na antenie, co planujemy, skoro później rzeczywistość może. no może to zweryfikować, szyb, zweryfikować no, no, dokładnie. No. Wszystko zależy od czasu, od e, pieniążka, od zdrowia, jak się okazuje, też nierzadko, więc. więc e, plan... głównie od czasu, tak, tak naprawdę. Tak. Ta. Bo... Tak jest. więc tutaj może nie będziemy mówić co, co ewentualnie no, raz planujemy. Nie ma też co rzucać słów na wiatr, żeby mm. później się z tego nie rozliczyć, no ale chcielibyśmy jakoś um, rozszerzyć na nasze działania. Gdyby ktoś miał pomysł albo sugestie, to zachęcamy, nie obiecujemy, że, że posłuchamy, ale na pewno przeczytamy, na pewno przeczytamy i, i się ustosunkujemy, czy coś wejdzie w życie, to jest no właśnie kwestia żyćka mm -hmm. e, i i co? Dziękujemy raz jeszcze. Tak jest i liczymy na to, że <śmiech> dalej będziecie z nami, a myślę, że takim nadrzędnym celem dla nas jest utrzymanie um, regularności, regularności, tak, żeby żeby nie zdarzało się... Um, I trafić docelowo na Spotify. O, to jest, Marcin pozdrawiał. To jest, to, jest, to jest wciąż cel. Jest, są pewne problemy, ale po prostu kto te trzy lata temu mógł pomyśleć, że że dalej, coś robić, no? Że, no to... że dalej będziemy coś robić, że dalej będziemy coś robić, że że ja coś będę robić. Że, spo Spotify, <głos> że Spotify sobie wymyśli takie a nie inne rzeczy, które nam troszeczkę utrudniają. To znaczy, wiesz, tak naprawdę. Yy, yy, na naprawdę jedynym takim problemem jest to, że robimy to max za darmożka czyli nasz RSS jest, jest darmowy, nie mamy wykupionych żadnych specjalnych abonamentów w SoundCloudzie czy w jakimkolwiek innym podbinie itd., itd., więc no musielibyśmy to na własną rękę gdzieś wrzucać. A że te pliki trochę ważą, utrzymanie tego wszystkiego trochę by kosztowało, a, a oboje jesteś, obaj jesteśmy w takich sytuacjach, że jakby Pieniądz dość się liczy. Tak jest. To. No nie, no, no po prostu. Podcast jest naszym, jakby hobby, nie jest naszą pracą. Mhm. Oczywiście wkładamy w to, w to serce i zaangażowanie, ale no, ciężko jest do tego dołożyć. Jeszcze więcej można powiedzieć, dołożyć, tak, bo... bo już powiedzmy, te, te zakupy, a, a to. Prawda, złoto złotokurczaczne, a to nie wiem, co miesiąc na gili coś padnie czy tam atom, czy tam coś, no, no to, to, to już... No czy jakieś wyprzedaże cyfrowe? No, czy jakieś... Było o czym, o czym mówić? Dokładnie, no więc no, tutaj już, już są koszta, a jeszcze dokładać do tego dodatkowe, no... Znaczy, no byśmy mieli, to może docelowo, tak. jak się wszystko pięknie ułoży, to, to będziemy, będziemy mogli z takim, z takim czymś działać. Mam nadzieję, że nikt tego nie odbiera, że że mamy wszystkich w dupie i, i nie, nie chcemy nic dawać od siebie, itd itp. A, no to mam nadzieję, że tak nie myślicie, bo tak nie jest, oczywiście. Ale to jakby w kwestii wyjaśnienia, dlaczego jeszcze nas nie ma po prostu na Spotify, bo musimy kombinować. Jedzenie przede wszystkim. A, I, tak, i, zawsze. I rachuneczki. I rachuneczki, i benzynka A, niestety. No o, właśnie, to też cholerstwo. No, wie, więc to można powiedzieć, że Spotify jest gdzieś na, na dnie w chwili obecnej łańcucha pokarmowego, ale, ale może to się zmieni. A jeśli mówimy o benzynce? Tak, to można y, już powoli tankować, ponieważ 30 i 3, od 30 do 31 marca w Krakowie odbywać będzie się 8. Krakowski Festiwal Komiksu, na który... Postaramy się dojechać, bo to z, z, jak zwykle ciężko orzec. Mm. No na szczęście blisko. nie? To tak, jest... tak. Te, tutaj akurat mamy blisko i jak dotąd jeszcze nie zostali ogłoszeni jakieś konkretni goście, twórcy, którzy się pojawią na e, tymże festiwalu, więc nie możemy tutaj powiedzieć za dużo. Oprócz tego, co zostało udostępnione na facebookowym wydarzeniu, tegoż wydarzenia, że tak się e, wyrażę. I na przykład mamy tutaj te, to, co chyba pierwszy raz się pojawi, to jest pokaz cosplay, mhm. pokaz budowania sklecków Lego. Mhm. Więc e, oprócz, wiadomo, standardowych rzeczy, czyli spotkania autorskich z gośćmi, panele dyskusyjne, wykłady, warsztaty komiksowe dla dzieci i młodzieży, to jest tam zawsze. I, i z tego, co e, wiemy, te warsztaty komiksowe dla dzieci na przykład bardzo, się, bardzo dużym powodzeniem się cieszą. Wy, ale do tego dochodzi, dochodzą właśnie te dwie rzeczy. Więc fajnie, że idea, się, idea festiwalu się rozwija. Jest też planowana wystawa przygotowana z okazji 60-lecia smurfów. Więc to, to jaram się. Bardzo chętnie ją plus zobaczę. Jeden, plus jeden do jarania się oczywiście. No i będzie wiadomo, giełda. Planowanych jest kilka kolejnych premier. Wiemy już na pewno o tej antologii Krakowskiego Klubu Komiksu, która mhm. cały czas wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Wspomnieliśmy o niej troszkę więcej w poprzednim odcinku. No, i Jestem ciekaw, jak uda się to wszystko pomieścić w RTTce i w budynku obok, bo wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia właśnie z powtórką z zeszłego roku, którą bardzo ciepło przyjęliśmy, ponieważ festiwal się rozrósł już na tyle, że w tej RTTC się ewidentnie nie mieścił i rok temu właśnie było tak, że część prelekcyjna przeniosła się do budynku po drugiej stronie ulicy Rajskiej mhm, o, dobrze pamiętam I, i było blisko bardzo blisko i było to bardzo bardzo dobrym rozwiązaniem więc w tym roku zapewne będzie tak samo Czekamy na rozwój sytuacji, na ogłoszanych kolejnych, pierwszych gości. Tutaj z tego, co organizatorzy festiwalu się odgrażają na Facebooku, naprawdę kilka ciekawych nazwisk powinno się pojawić. Jak dotąd nie mam powodu, by im nie wierzyć. Czekamy i zachęcamy do śledzenia tegoż wydarzenia na Facebooku. Natomiast w marcu pojawi się dużo komiksików. Ale ze, oh, w, tak. ze względu na to, że mm, no już tr troszkę czasu upłynęło w, ty w tymże odcinku. Nie będziemy się jakoś bardzo mocno temu wszystkiemu przyglądać, tylko tak e, chciałbym wspomnieć o zestawie Scream, o, od mm -hmm. Screamu Comics, który pojawi się, w, <śm> <śm> Comics, tak, dokładnie, który pojawi się w sprzedaży W Dzień Kobiet. Będą cztery tytuły, wszystkie jak to zapowiedziano, na Facebooku są bardziej lub mniej związane właśnie z paniami. I mamy tutaj Tomb Raider Zarodnik, mamy drugi tom Lady Killer, mamy Aliens Bunt tom drugi i Predator vs. Sędzia Dread vs. Aliens Dziel i Plącz. I trzy, trzy pierwsze wymienione przeze mnie komiksy to będzie a nie, przepraszam, aliens też w twardej oprawie z tego co tu widzę, więc Lady Killer i Tomb Raider na miękko, pozostałe dwa na, na twardo, całkiem ciekawy zestawik, ja na pewno drugi tą Lady Killer yy, po drugi tom Lady Killer sięgnę, po Tomb Raidera może niekoniecznie i też jakoś szczególnie mocno nie zachęcam, ale i tak całkiem fajny, fajny zestaw i myślę, że Jak najbardziej, no Lady warto. Killer jest tak, taką pewną pozycją z tego, nie, bo mm. pierwszy tom bardzo fajny, mm -hmm. drugi tom nie czytałem, e, no ale ja... po pierwszym na pewno chętnie po niego sięgnę. Tak, ale drugi tom to też jest ostatni, tom, więc mamy tutaj za zakończenie tejże serii. L jeśli chodzi o Alieny, Predatory i inne sędzie gredy, mm -hmm. to cieszymy się nimi, póki Marvel ich jeszcze nie przejął. Więc zobaczymy jak to będzie za jakiś czas, a Tom Raider, no tak jak wspominaliśmy zdaje się właśnie też chyba ze dwa odcinki temu, no są lepsze komiksy z Tomb Raiderem, ale myślę, że ten też przekona niejedną osobę. I co, byłeś w na Alicie? Battle Angel? Yy, no tak, byłem. I jak było? Było spoko. Dobra, e, więc teraz mm, powiemy sobie o serialu, wobec którego mieliśmy duże oczekiwania, czego w sumie staramy się nie robić. Ponieważ zawsze, jak masz duże oczekiwania wobec czegokolwiek związanego z superbohaterami, to kończy się wielką kaką. A najgorzej, jeżeli ci superbohaterowie są z DC. Tak, tutaj bo, bo w to ogóle mieliśmy bo, du duże, du duże, duże oczekiwania wobec czegokolwiek z DC, to już jest naprawdę no. suicide skład, trochę. No, ale tak, Doom Patrol. Suicide Squad była ta dobra scena z tą ręką jak się odwracała. No to cały film zrobił. Eee. Ty, tyl, no. Tylko dzięki temu y, wspominasz ten film dobrze, prawda? Wielki płonący gość bijący innego porują. No to też było całkiem fajne. Natomiast Doom Patrol, ser, mm -hmm. serialowe wcielenie tejże ekipy mm -hmm. pojawiło się wreszcie w DC Universe. Mm -hmm. a ponieważ mamy doskonale amerykańskie IP to mieliśmy okazję to obejrzeć. No i co? To są plusy mieszkania w Nowym Jorku. Dokładnie. Ja Dolny Manhattan polecam. Natomiast i co powiesz? Co powiesz? Jak ci się podobało? Spoko. Bo ty e... jesteś mało serialowy, więc jestem... zawsze jestem ciekawy. <laughs> jestem mało serialowy, jak, jak twierdzisz. Ehm, mi się bardzo podobało. Ehm, podoba mi się, jak te postacie są zrobione. Znaczy, może tylko dopowiemy, po dwóch odcinkach jesteśmy. Tak, jesteśmy po dwóch odcinkach. Ehm, podoba mi się... Mm, odhaczenie podstaw Originu w pierwszym odcinku, który tam częściowo jest rozwijany. Ale też, no, to wobec czego miałem wątpliwości, to to, że Doom Patrol, no chyba najbardziej znany w wersji Granta Morisona, jest dość specyficzny. Dziwne. Jak to u Granta Morisona jest dość absurdalne, oderwane od rzeczywistości i no coś przez co chyba oboje kochamy jego komiksy, że on potrafi nadal zaskoczyć. Przynajmniej y część jego komiksów, tak. No, to, ale ogólnie jako twórcę to do Granta Morrisona podchodzisz lepiej niż do Marka Millera. O tak bardzo. To też nie jest trudne. To Absolutnie nie jest trudne. I y y i udało się to tutaj. Znaczy, póki, co, tak, póki u, co, udaje się to tutaj. Jeśli chodzi o to, jak te postaci wyglądają, to są bardzo fajne kostiumy, moim zdaniem. Nawet, nawet cyborg nie jest aż tak przypałowy, jak zawsze. No, Ogólnie jest bardzo... Bardzo zaskakującą postacią. Pojawia się w drugim odcinku, kradnie trochę show, trzeba to uczciwie powiedzieć. Nie wygląda przypałowo i nie zachowuje się przypałowo, jest całkiem nieźle... No źle... jest taką postacią, że chcesz dalej śledzić jego losy tak, i... jest, jest całkiem nieźle zagrany tutaj sobie... To jest nowość u cyborga jako postaci, tak naprawdę, że kogoś on może interesować. Tutaj sobie szybko pomogę Joy Van Wade go gra kompletnie nieznany mi aktor, tutaj, I spoko. Tak, tak, z takim luzikiem i fajnie, fajnie rozpisany jest jak dotąd, więc e, bardzo się mocno zastanawiałem, bo, bo w komiksowym Dum Patrolu Nocyburga nie ma. Nie ma. I on tu został serial, w serialu dodany, żeby y, zbilansować, przynajmniej z tego co wyczytałem, e, żeby trochę zbilansować brak e, Beast Boya, bo Beast Boy był w komiksowym Dum Patrolu na początku e, członkiem składu no a że jako, pojawiał, jako że pojawił się w Tytanach no to ciężko go było zdublować w dwóch serialach i stwierdzono, że w sumie no to... Ale w Tytanach się pojawił z Doom Patrolu. tak dokładnie, no to stwierdzono, że takiego typowego Tytana wrzucimy do Doom Patrolu skoro wzięto z Doom Patrolu bizboja. i o dziwo na razie to wygląda spoko Tro, troszkę, bo miałem takie obawy czy dwie robopostacie w składzie czy będą fajnie działały ze sobą a, a na razie jest jak najbardziej ok i tutaj. Wiesz yy... co jest jeszcze zaskakujące? Mm -hmm. Jak bardzo Brendan Fraser jest gruby. No to jest, to jest trochę. Zwłaszcza, yy... że pamiętasz go cały czas no, z mumi. Tak, i z paru innych też filmów. I ale głównie mumi. Tak, ale głównie mumi oczywiście, no nie ma co się oszukiwać, ale fakt, no, jak, jak go zobaczyłem w tym pierwszym odcinku, i to było to takie... Tak, jak zobaczyłeś pierwszy raz grubego Wala Kilmera. Tak, o Jezu, on też był zaskakujący. Znaczy oczywiście nie mamy nic przeciwko osobom grubym, tylko to, to było takie... Nie, to był po, było po tak prostu szok. To dokładnie. Jak taki, się przez długi, długi czas kogoś nie widziało i nagle się okazuje, że... Że się tak bardzo zmienił. Że się tak mocno zmienił, no kurczę. Ale ten, ale... Mm, ale bardzo fajnie jego... podkłada głos, bo nie wiem, czy on siedzi w tym kostiumie. Nie, nie, on nie siedzi w tym kostiumie. Nie siedzi w tym kostiumie. czyli bardzo fajnie podkłada głos pod e, Robotmana ogólnie jest no, ciekawą postacią robotman znaczy każda postać w Doom patrolu jest z założenia bardziej skomplikowana niż taki przeciętny cyborg tak tutaj e, tylko dopowiem Brendan Fraser jest głosem mhm. i w, w tych flashbackach jest jest wiadomo osobą no, no, natomiast w kostiumie siedzi niejaki Riley Shanahan Okej, okay. bo mógłby się nie zmieścić. I tak samo, to... tak samo jest w przypadku Negative Mana W kostiumie jest jedna osoba, a w, we, fla w, we flashbackach jest inna. Ale tutaj w ogóle, jeśli chodzi o casting do, do Doom Patrolu, to to jest historia jak dotąd dla mnie totalnie niespotykana, bo gdy Doom Patrol pojawił się w jednym odcinku Tytanów, tak gościnnie, jako zajawka, mhm. to tam oprócz e, Elasty Woman, Rityfar, którą gra um, April bo Bowlby, to wszyscy zostali zrekastowani. I to jest po prostu chyba pierwszy raz coś takiego, z czymś takim się spotykam. Oczywiście wiadomo, no, w, w przypadku Robotmana, Negativemana nie widać różnicy, ale na przykład <grym> e, Niles Colder został mm, no, widocznie zmieniony. E, oczywiście na, na plus, bo. Timothy Dalton. No, to jest, I jest zdecydowanie bardziej charyzmatyczny niż ten aktor, który. Pojawił się w Tytanach to, to też można spokojnie stwierdzić Już po pierwszej scenie Doom Patrolu. No na razie wszystkie zmiany Jakie tutaj w Doom Patrolu są Są bardzo na plus I też tak troszeczkę Zestawiając z tymi Tytanami Serialowymi Mam takie wrażenie, że to Titans To było takie przetarcie to oczywiście nie jest dokładnie ta sama ekipa robiąca y, kolejny serial, po prostu. No, tylko... ale producenci są. Tak. I jak, jakby to faktycznie w tym widać, że, hmm. że Tytani byli zrobieni trochę według szablonu tego, co ma się ludziom spodobać. Y, I i tu. W... No, czy wiesz? No... Aha, dobra, Czarna Starfire o to hmm. ci chodzi. Tak. E i nakręcić machinę marketingową. God, God, God. Okay. <gry> ale, ale wyszli naprawdę w porządku. I Poczni? myślę, że to było potrzebne dla DC, żeby zaufanie wobec produktów tej serii, zwłaszcza, że jak to większość tych firm obecnie bardzo lubią robić restarty w komiksach, to teraz sobie zrobili restart, jakby nie patrzeć w serialu, tworząc nowe uniwersum mm. na bazie tego swojego serwisu streamingowego. Tytani wyszli fajnie. I nawet jak nie byłem przekonany, bo, bo zwiastun mnie odrzucił tym fak Batman i tak dalej, i tak dalej, mhm. ale, obej tak, ale obejrzałem serial i było i to jest naprawdę fajne. W sensie tak, e, chciało mi się to na przykład włączyć przy kolacji, no niby nie powinno się oglądać czegoś przy jedzeniu, ale fajnie się ogląda przy jedzeniu. E, I po prostu chętnie kontynuowałem ten serial i z Doom Patrolem po tych dwóch odcinkach w moim przypadku będzie tak samo i... Jest według mnie, mm, pasuje jakby stylistyką do tego uniwersum, ale jest taki jak Doom Patrol powinien być. Mhm. Oderwany w wielu płaszczyznach od tego. Tak, no, tutaj, nie, taki ma maciupeńki spoilerek rzucę z drugiego odcinka po prostu, gdy jest mm, bardzo nietypowe wprowadzenie do odcinka narrator, przebija tą czwartą ścianę i po prostu nabija się i z bohaterów, i z widlów, i z wszystkiego, no to ty też kurczę, takie ło. A narratorem jest jeszcze Alan Tudyk, więc tak. też jest bardzo fajnie. I e, tutaj chciał, chciałbym, żebyśmy może też e, porozmawiali, bo co prawda opinii o Doom Patrol nie czytałem w internecie. Na, na razie jest ok. Na razie jest ok, e, ale jak patrzyłem sobie na mm, no na serial, jak go oglądałem, to były bardzo duże skoki. Powiedzmy, jest jedna scena, kiedy bohaterowie przechodzą przez pewne drzwi i ona jest animowana komputerowo z wiadomych względów, ponieważ nie dałoby się tego zrobić inaczej. I jakby jakość tego może trochę razić po oczach, ale uważam, że to jest po prostu dobrze wydany budżet. Dlatego, że scena, którą mamy przez 3 sekundy w filmie, że na nią poświęcono mniej pieniędzy niż na przykład sceny jak Elastic Woman się zmienia, które są fajnie zaanimowane, jak z Negative Mena wychodzą te wszystkie impulsy, nie impulsy, też to jest fajnie zaanimowane. Więc cieszę się, że po prostu producenci... Hmm, sypne lika są znaczy, tam, gdzie, po, tam ta, gdzie powinni. Tak, że, że budżet został tak rozdzielony, że efekty specjalne pojawiające się regularnie są fajnie dopracowane, że kostiumy są dopracowane, bo to była przecież głównie beka z Arrowverse, że ojej. Znaczy i tak bym nie był nawet w stanie ich uszyć, czy coś takiego, więc ja tu broń Boże nie, nie nabijam się z kostiumów, tylko widać ile budżetu na kostium jest w Arrowverse, mhm a ile budżetu na kostium jest teraz w tych produkcjach. A Rowers potrzebowało 8 lat, żeby zrobić <grym> dobry kostium, <grym> więc znaczy zrobić, przynajmniej w mojej ocenie, kostium Batwoman jest naprawdę dobry. Tak, no to nie no. będę ukrywał, jest, jest, jest no. fajnie zrobiony. A z tylko? drugiej strony mamy, przepraszam za wrażenie, mamy tego kondona, który naciąga na siebie Flash w najnowszym selonie i to wygląda tak strasznie źle, że ojej. Bo zmienili mu kostium jak co sezon mhm. i on w tym obecnym sezonie, którego swoją drogą nie oglądam, tylko widziałem zdjęcia, widziałem trailery. Wygląda po prostu tak źle, tak żenująco źle, że nie wiem kto, kto na to zezwolił. No, ale Doom Patrol. Ale Doom Patrol jest ro, ro, ro, Robotman jest mega spoko jak mruga. To, to mi się tak podoba, taki Taki, taki mały detal w tym jego kostiumie jak mu te oczy mrugają, a mi się to tak strasznie podoba. I dźwięki są bardzo fajne, bardzo mi się mhm. podobało na przykład e... dobra, zanim przejdę do dźwięku powiem o jeszcze jednej wizualnej stronie e... bardzo mi się podoba że wiemy kiedy w Jane zmienia się e... tożsamość przez to takie, taką falę, która przez nią przechodzi. Uważam, mhm. że bardzo fajnie jest to wymyślone i, e... i dołożone Natomiast jeśli chodzi o dźwięk, już byłem y, pod wielkim wrażeniem na samym początku pierwszego odcinka, y, kiedy właśnie narrator y, wchodzi do komory i zaczyna mówić, jego głos się zaczyna zmieniać. Mm -hmm. I to, to, to przepięknie brzmiało. Plus te wszystkie wiadomo efekty pierdnięcia, pacnięcia, y, wybuchy. Wszystko brzmi bardzo fajnie. Tak. Y Jaranko. Tak, generalnie tylko jeszcze dorzucę taką rzecz, którą y, chyba nie wspomnieliśmy. Jak dotąd, przynajmniej w mojej ocenie, wszyscy aktorzy w tym serialu są fajni. Fajnie dobrani, bo i mm -hmm. Diane Guerrero jako Crazy Jane się bardzo fajnie sprawdza jak dotąd. No tutaj wiadomo, osoba... A, który... i y, przepraszam, jeszcze mm -hmm. przy tym, przy kostiumach. Y, bardzo fajne przy Crazy Jane jest to, że ona zmieniając y, tożsamość, czasem znaczy zmienia się też coś w niej e, fizycznie wizualnie, tak. e, czy to jest jakieś inne uczesanie czy jakiś makijaż z tym takim na przykład srebrem na podbródku który super wyglądał e, i super miał moc ale to sobie jak zobaczycie to to, to będziecie wiedzieć e, o, o czym mówimy ty, mm. tym jaranko e, tak to, to jest bardzo fajne i kontynuuj, przepraszam. Znaczy, no ja tylko chciałem powiedzieć że ocenić grę aktorską tych osób y, którzy, którzy są w kostiumach to raczej dość ciężko, ale. Nie, no, wiesz, to jest tak samo jak oceniasz e, ludzi, którzy byli przebrani za Predatora hmm. albo za Ksenomorfa. Trzeba jakby umieć grać ciałem, żeby to się zgrało z tym, co masz pokazać. Nie? Tak, tak. Tylko to my myślę, że przyznasz mi rację, że no, jak dotąd Robotman w tych dwóch odcinkach to głównie fizycznie się uczy chodzić, i, i nie, na przykład Negative Man na no, uczy tutaj, się wyjechać tak. z tego, co też było bardzo zabawne. Tak, tak. I to, to też mi się podoba, że mamy serial, który znowu porównując do Titans. Titans było mroczne, smutne, depresyjne i w ogóle nawet jak się pojawił jakiś żart, to tak choćby to był żart wisielca przed, nie wiem, zeskoczeniem przepaści. Mhm. Natomiast Doom Patrol bardzo fajnie bilansuje. Tą dziwność, tą, ten dramat tych postaci, to, że jest tam parę za, naprawdę zabawnych scen, bo chociażby te przekomarzania Robotmena i Cyborga z drugiego odcinka, no przecież to... Z drugiego odcinka też bardzo mi się podobało, jak były wielkie problemy, nie wiadomo co, co, co się stało, o, Elasty Woman i Negative Man zawarli pakt, że oni się nie wtrącają, bo, bo to ich nie interesuje i tam tłukli się nie wiadomo co, a oni sobie poszli na spacer. Właśnie, po, poszli na spacer. No, czy chociażby to, jak e, Negative Man próbował w, wyjechać e, busem z miasta. E, te, też było bardzo zabawne. Je, jest bardzo, bardzo właśnie uniwersalny ten serial. E, I cieszę się, że e, Doom Patrol doczekał się tego rodzaju ekranizacji. I oby te kolejne odcinki były na co najmniej podobnym poziomie. Trzymamy kciuki i będziemy też sprawdzać. Mm -hmm. A tak... Ale to pewnie po całym sezonie się dopiero <śmiech> wypowiemy, bo nie ma sensu, tego, co, mm -hmm. co odcinek. Tak, i te, tak samo po zakończeniu sezonu, pewnie powiem coś więcej o Deadly Class. Nie oglądasz, nie oglądasz? Nie, ale mogę. No, ja powiem Ci tak, że jak dotąd, chyba pięć czy sześć odcinków było, tutaj już jak zwykle skleroza i tak dalej, ale powiem, powiem tak, że o ile pierwszy odcinek dawał nadzieję, to od powiedzmy drugiego jest naprawdę dobrze i też, też polecam zapoznanie się z tym serialem jak i z komiksem, który ukazał się już, albo lada moment się ukaże na naszym rynku i mega jaram się, tak już powiedzmy na zakończenie tematu Deadly Class, mega jaram się tymi animowanymi wstawkami, które są w każdym odcinku mhm. i to naprawdę bardzo polecam, chociażby dla tych animowanych stawek, ale do tego tematu też wrócimy. Przechodzimy do komiksików. Tak, mówiliśmy o Doom Patrolu, więc teraz powiemy o Doom Pipe. Doom Pipe to jest nowa inicjatywa na rynku niezależnym, stworzona przez Henryka i Tomasza Kaczkowskiego. Znaczy Henryk nie ma nazwisko Kaczkowskiej. Henryka Glaze i Tomasza Kaczkowskiego. I dziękujemy za udostępnienie materiału do recenzji. Mhm. Wersja krótka, jak będzie papierowy to sobie kupię. Czas na wersję rozszerzoną. Czas na wersję rozszerzoną. Komiks pod tytułem Doompipe. Zawiera w sobie dwie historie. Jedną napisaną i narysowaną przez Henryka, a drugą napisaną przez Henryka, zilustrowaną przez Tomasza Kaczkowskiego. I co? I jest fajnie. Tak, jest, jest bardzo fajnie, to też muszę powiedzieć, bo oczywiście, jako że jestem już człowiekiem mającym 31 lat, więc zapominam o wielu rzeczach, Jest ja już po prostu jedną nogą w grobie stoję i sobie tego dumpajpa Pipa tak wczoraj, sorry, dzisiaj o drugiej w nocy, bo nagrywamy w niedzielę, mm, dzisiaj o drugiej w nocy sobie tak przeczytałem ze względu na to, że sprawdziłem sobie rozpiskę, mówię, coś jeszcze miałem zrobić. Patrzę o Doom Pipe. No jest przeczytane, bardzo pozytywne zaskoczenie, bo nie ukrywam, że jakoś nie śledziłem mocno informacji na temat tego, czym w ogóle ten projekt jest, tylko wiem, kto był w niego, kto był w niego zaangażowany. Oczekiwania były dość spore i całkowicie zostały zaspokojone. Bardzo mi się podoba pierwsza historia, ta w całości stworzona przez Henryka. Mhm. Druga też jest fajna, ale jednak tak, no, półsotka pół niżej bym ją ocenił, ale obie historie są na, stoją na naprawdę w bardzo wysokim poziomie. Mega mi się podobało. Takie zaskakująco świeże to było? Tak. tak. Świeże, ale też jakby z taką e, nutą czegoś, co już znasz, mhm. bym powiedział. W sensie, że e, Łatwo, łatwość odbioru tego jest związana moim zdaniem z tym, że część po prostu rzeczy, która się tam pojawia, tak pierwsza historia o, o pakcie z diabłem. Mhm. Po, powiedzmy, w wolbrzymim skrócie. No. W olbrzymim skrócie. No jest taką, to znaczy nie, nie chcę powiedzieć tradycyjną rzeczą, ale motywem w pewien sposób znanym, jak na przykład muzycy sprzedawali dusze na rozstajach dróg, żeby, mhm. żeby cudownie grać. Natomiast druga historia jest trochę taką, um, jakie miałem skojarzenia, staram się sobie przypomnieć, jakbyś połączył krl -ki? albo raczej nie, New Kids on the Block mhm. e, z filmem Mucha mhm, tak, e, i e, świetnie narysowana i chyba najbardziej... E, w, znaczy nie, nie w szoku. E, najbardziej mi się podobało to, że jakby style rysowania e, Henryka i Tomka Kaczkowskiego są bardzo różne, ale tak bardzo współgrają ze sobą, że to było dla mnie niesamowite. I świetnie się bawiłem mhm. przy, przy obu historiach e, i no, będę na pewno czekał e, na cokolwiek, co będzie wypuszczane e, z logiem Doompipe, bo no autorzy przyzwyczaili nas do pewnego poziomu swoich prac, zarówno Henryk, jak i e, Tomek Kaczkowski, którego chyba tak naprawdę nie recenzowaliśmy na łamach podcastu z Drapakiem, nie? Nie, chyba nie. No to pewnie będziemy musieli to... Czekaj, na, nie niezła droga, Drapak, kurczę, na pewno to mam, ale czy o tym mówiliśmy? Sprawdzimy, wydaje mi się, że nie mówiliśmy, ale w takim razie pewnie o tym powiemy. Okej, okay, trzeba będzie. I... E, no, i to, to jest kolejny, kolejny świetny gracz. Jakby komiks polski jest cudowny, to wiemy od jakiegoś czasu. Zdecydowanie za późno się o tym przekonaliśmy. No. Tak, no, ale przez to mamy dużo rzeczy do nadrobienia. Ale to pokazuje, że kolejna rzecz powstaje, i kolejna rzecz no, no musi się udać przy, no przy takim podejściu i przy takiej jakości, jak jest pokazywana. Zwłaszcza, że ceny tego też nie są wygórowane, bo z tego, co widziałem, to 20 zł będzie kosztował pierwszy zeszyt, będzie go można dostać na e, drugim rumia komikonie. Też z każdym dniem coraz bardziej żałujemy, że podróż na północ nie jest wcale taka łatwa. Mhm świetnie zrealizowany komiks jeśli chodzi o historię, jeśli chodzi o rysunki, właściwie obie historie powinienem powiedzieć, że są tam świetnie zrobione no i na pewno czekam na to, co możecie sobie oczywiście i powinniście obserwować Doom Pipe na Facebooku tam się pojawiają plansze z Grety Herbaciary i tego też jestem bardzo E, bardzo ciekawy. Więc trzymamy kciuki za ten projekt. Kolej, mhm. Kolejny fajny, dobrze zapowiadający się, przemyślany projekt. No i co? I e, Pipe'owi wystawiamy możliwie jak, najwie, jak najwyższą cenę. Mhm. Zachęcamy do tego, żeby nabyć tego zina. E, I gdy, gdy już się ukaże drukiem, to zdecydowanie fajna rzecz. To prawda. A jak nabędziecie antologię? to znajdziecie tam również nową serię Tomasza Kaczkowskiego, którą jak sam pisał, jeśli da radę, to będzie kontynuowane pod szyldem Doompipe. Nic złego nie będzie się nazywa. No i rysunki, mam nadzieję, że wiecie jak wyglądają od Tomasza Kaczkowskiego. Zrobił też niesamowity Inktober połączony z... Aha, właśnie to mieliśmy zrobić. No tak, A, dobra. To to. E, zrobił niesamowity Inktober połączony z mm, polskimi bajkami. Zacznie mm -hmm. tylko z polskimi. Z klasycznymi animacjami. E, I no, na pewno zwróćcie uwagę na Doom Pipe bo jest szansa, że trafi do listy komiksów, które można, wydawnictw, od których komiksy można brać w ciemno. Mm -hmm. My serdecznie polecamy. Tak jest. Natomiast teraz przeniesiemy się do Ameryki Południowej. Gen, Andrzej. Aha, tak, dobrze. Mianowicie. Jako naczelny kibic naszego podcastu. <kłysy> <głosy> <głosy> uh... Powinniśmy się tu tłuć S... dzisiaj, bo górnik zabrze wygrał za głębiem sosnowy Tak? Tak. Uh. No proszę. Uh... Wyszła piąta część barasów. Emilio Outera, wydane przez Mandioka. Cena tutaj okładkowa jest 20 zł i to jest koniec barasów w Polsce. Więc jest już cały komplet do kupienia. 5 tomów, zeszytów? No, 5 numerów się ukazało. Przeczytałem sobie jeszcze raz od początku wszystkie, żeby, żeby wejść w to na świeżo i bardzo fajnie ten piąty numer zamyka wątki, które się e, pojawiały wcześniej. Um, I jak myślałem, że już we wcześniejszych numerach tam chłopaki grubo pojechali z różnymi pomysłami, to przyszedł tam piąty. I, I rzeczy, których tak naprawdę się nie spodziewałem, że, że można zrobić, a jednak. E, i serdecznie Wam to polecam. Jeśli w ogóle nie mieliście wcześniej styczności z Barasami, to przeczytanie pięciu tomów na raz na pewno będzie super. Jeśli no tak jak ja czekaliście na piąty numer, to, to powiem, że warto było czekać. Rysunkowo, jak też Krzysiek wie, w pierwszym numerze chyba albo w drugim numerze się zgubiłem. W sensie musiałem sobie parę razy całą planszę przeczytać jeszcze raz, ponieważ nie ogarnąłem od razu rozkładu kadrów. E, natomiast tutaj w piątym numerze e, bez problemu wszystko pięknie idzie, wszystko jest czytelne, postacie te też bez problemu e, roz, rozróżniacie zresztą po tych przygodach, które e, przeżyli to ciężko, jest ich, jest ich nie znać. E, kończy się naprawdę e, naprawdę fajnie. E, jest to też takie Moim zdaniem, dobre zakończenie serii. W sensie, jakby, jakby się chciało, to można by to dalej wydawać, ale nie uważam, żeby, żeby była potrzeba na to. Tak naprawdę. Tutaj za przykład odpowiada Marek cichy. I no nie żebym znał oczywiście oryginał. Ale jest, jest fajnie przetłumaczone i bardzo fajnie jest też operowana. Hmm, językiem grupy, o której e, opowiada. Więc przekleństwa się pojawiają, ale nie w takiej y, formie infantylnej całkowicie. W sensie, że słowo za słowem, słowo za słowem. E, pojawiają się często, no ale są wzmocnieniem tak jak wiemy, jak brzmi język powiedzmy uliczny. Mm. E, wie, więc tutaj to tłumaczenie na bardzo, bardzo e, fajnym poziomie. Historia jest bardzo fajna, rysunki są super. no Bardzo fajny, czarno-biały komiks o kibicach, którzy bardzo kochają swoje kluby. A tutaj mamy no, rozliczenie się ze wszystkimi rzeczami, które pootwierały wcześniejsze tomy. Ładna klamra spinająca wszystko. Także jeśli wcześniej nie czytaliście Barasów, to ogarnijcie sobie wszystkie pięć tomów na raz. A jeśli czytaliście, no to pewnie wam się podobały i tak ten piąty tom kupicie. Ja się bardzo cieszę, Baras było też całkowicie zaskoczeniem dla mnie. Tak jak z Krzyśkiem dowiedzieliśmy się, że Mandioka powstaje i właściwie pierwszym komiksem, który będzie, wyda będzie wydawany, to będą komiksy o kibicach argentyńskich. Mhm. I było tak, a dobra, czyli, czyli nie dla nas, ale później w Łodzi um, kupiłem chyba tam dwa. Te, te co były, Ufam. Tak, Ufam, tak. trzy, no. e, numery i to było tak fajne, a później Mandioka no wiadomo co zrobiła, zrobiła jakąś, jakąś niesamowitą rzecz i zaczęła wydawać tak piękne komiksy e, bez, których, bez których byłoby mi smutno jakbym ich nie znał, jak chociażby Fawela w kadrze, która e, no, do tej pory tkwi w mojej pamięci, je było super i na te następne produkcje, które od nich się ukażą, czekam też no tak naprawdę z, z zapartym tchem więc sprawdzajcie wspierajcie polskich wydawców którzy mają odwagę przynosić nam, nam coś nowego niż amerykańskich superbohaterów których i tak czytam, żeby nie było że tu jestem jakimś hipokrytą ale to no, dzięki temu poznajemy rzeczy, o których o których nie mamy pojęcia. No i o ile większość osób, myślę, że, że zna angielski, to dostęp do angielsko, a do anglojęzycznych w oryginale komiksów jest dość łatwy. To jednak, przez to, że na przykład nie znamy francuskiego albo hiszpańskiego, to nie wiadomo ile komiksów nam ucieka. Mhm. A wydawnictwo Mandioka y, udowodniło nam, że y, warto wierzyć w ich gust. Oj tak, zdecydowanie. Ja tutaj dorzucę, że komplet pięciu tomów, zeszytów, albumów serii Baras na Gildii w chwili obecnej można kupić łącznie za 61,50. No to, to jest jakaś super kosmicznie tak, dobra cena. Tak, bo w tom pierwszy, trzeci i czwarty są po 12 zł, tom drugi z jakiegoś powodu jest za 10,50, ma wyższy rabat, a najnowszy jest za 15. No, no to więc jak najbardziej. Nie, nie ma argumentów. Cała seria za 60 ico to, to, jest, to jest super opcja. Jak najbardziej polecamy. Zwłaszcza, że Mandioka też pojawia się na festiwalach, także ich tam pewnie też będziecie mogli złapać i, i kupić osobiście. Ja bardzo polecam. I jak zawsze, ha, kibicuję ca całemu wydawnictwo. Wydawnictwu baras skończyło się no, w piękny sposób. Dobrze, więc teraz przejdziemy do kolejnego serialu, ale też będzie parę słów o komiksiku, od którego ten serial się wziął. I oczywiście jest to Umbrella Academy. Jestem z nas dumny, bo udało nam się przerobić cały ten sezon, co zwłaszcza w moim przypadku jest takim naprawdę wielkim osiągnięciem, biorąc pod uwagę to, że standardowo produkcję Netflixa oglądam 3 miesiące po premierze i trwa to 3 miesiące kolejne. Na swoją drogą, y słyszałeś? Nie do wiary, paniszer skasowany. Wow, naprawdę? Nie Je spodziewałem Jessica się. Jessica Jones też. Kurczę, czujesz? Nikt się tego nie spodziewał. Szok. Natomiast Ambrella Akademii ukazało się y i powiem tak. Y Pierwsze trzy odcinki, które sobie y w takim pierwszym strzale obejrzałem, y były bardzo mocno y trzymające się komiksu. Natomiast, no. natomiast potem się to troszeczkę rozjechało, ale absolutnie nie, no. mam, nie, nie, mam, nie, mam, nie uważam tego za e, coś złego, ponieważ okazuje się, że w przypadku przynajmniej Umbrella Academy e, różnice względem komiksu wcale nie okazały się być gorsze. Nie okazały się też, powiem też tak, że nie okazały się też być lepsze, ponieważ bardzo fajną historię dostaliśmy. Serial mi się mega podobał i to samo mogę powiedzieć o komiksie. Więc pomimo tego, że jest dużo różnic. W obu wersjach bawiłem się naprawdę bardzo dobrze. I jeśli chodzi o komiks, to przejdziemy do niego może troszeczkę później. Czy od niego zaczniemy? Jak wolisz? Znaczy myślę, że możemy trochę mieszać. Mhm. I tak chyba będzie, będzie najłatwiej, więc w rozpisce pojawi się po prostu Umbrella Academy, comics i, yy, i serial jako, jako jeden temat. Nie wiem, czy natrafiłeś na internetowe bóle dupki dotycz dotyczące tego serialu. Nie, ale jeśli mówimy o internecie, to ten zwiastun wypuszczony przez polskiego Netflixa z Piotrem Frączewskim jest tak zabawny i jest naprawdę super, super rzeczą. Mhm. No, potrafią uderzyć fajnie w marketing. Zauważyłem... O, o co był ból dupy? Znaczy zauważyłem, gdzie... że... rumor była czarna. No... Trafiony, zatopiony... <śmiech> Znaczy, w, wiesz, no oczywiście wie, wielce bolało. Ja generalnie może zacznę tak troszeczkę na oko. Gdy wpuściłem sobie pierwszy odcinek pojawił się znaczek Netflixa inny niż dotychczas. A bardzo mi się podoba to animacja, się rozjeżdża. Tak, jest spoko. Tylko gdy, ta, gdy to N się rozjeżdża i widzimy przez moment taką piękną tęczę to ja mówię, o, ale będzie bolało bo wiadomo Netflix jest często bardzo mocno krytykowany za wiesz, czarna Siri co oczywiście okazało się nieprawdą i tak Czas dalej żałuję. i tak dalej, i tak dalej no ja liczyłem na czarnego Geralta bardziej, ale ten no i, i tak mówię, że zobaczyłem tą tęczę albo że Siri będzie karłem <grym> też, <grym> mogłaby <grym> mogła być w ogóle chłopcem, albo coś w ten design. no ale ten e, zobaczyłem, zobaczyłem tą tęczę mówię, uchu, uh, no uh, już Podejrzewam, że jak wejdę na polskiego Facebooka od Netflixa, to tam już będzie wybuch konkretny. Ale trafiłem na zupełnie co innego. Okazało się, że właśnie ktoś nie dość, że liczył stosunek kobiet do mężczyzn w tym serialu, to jeszcze w dodatku te półtorej osoby, które chyba przeczytało komiks, albo przynajmniej widziało mm, jakieś strony przykładowe, no miało właśnie problem z kolorem skóry Alison i z kolorem skóry Bena. Bo ten, wiesz, też był taki, że taktuujmy, proszę mnie, nie bić za to, co powiem, lekko skośnie, nie? Więc, więc był wielki, wielki A, problem. E, the Horror, okej. Okay. Tak. tak, bo ja... ja... O, w, w ogóle zapomniałem, on się tam pojawia, ale siedzi z tyłu. Hmm. <laughs> w, w ogóle nie pomyślałem, że komuś może to przeszkadzać, ale wiesz, dla mnie cały czas ewenementem jest to, że jak wychodził Harry Potter do kina, to ludzie byli oburzeni o to, że ta Któraś tam z dziewczyn, nie pamiętam szczerze mówiąc, jak się nazywała w książce, mhm. ale miała na nazwisko Li mhm. i że była Azjatką. Mhm. I ludzie mieli o to problem, że ktoś ma na nazwisko Li, bo dla, dla nich była Brytyjką, którą po prostu miała takie nazwisko i mhm. powinna być biała. No, okej. Okay. <grym> także Ale wiesz, to, jest, to Niektórzy wierzą, że Ziemia jest płaska. Tak? O tym też fajny dokument na Netflixie jest. Bardzo zabawne. Płaskoziemcy polecam. E, dobra beka. E, okay. A szczepiony byłeś? Psz, oczywiście. No to dobrze. No to możemy. Raczej, żyję. Może mo, Możemy nagrywać wiesz, dalej. W takim ma, razie. Matka natura ogólnie by chciała, żeby jedno na pięć dzieci przeżywało, żebyś ty wykitował po pięćdziesiątce, więc. No nie będę z tym dyskutował. A, ale wracając do. Zwłaszcza do... w obliczu ostatnich wydarzeń, no, ale wracając do Umbrella Academy, <głos> tak, oczywiście, jak zwykle był, były jakieś problemy, więc. Za, trzeba, je trzeba je sobie tam troszeczkę odsiać. I gdy już e, wolni od tego, co może niektórych boleć, zasiędziemy do tego serialu. Okazuje się, że dostajemy naprawdę fajną historię. Mega mi się podoba. Ellen Page jako Wania. Ja tutaj, jako że komiks czytałem raz i to tak parę miesięcy temu, ja tutaj bardzo szybko przyzwyczaiłem się do ich serialowych ników niż, niż tych komiksowych. Mhm. Więc takimi no, się. Wania była wanią. Tak, więc tak, tak, takimi akurat... się, taki się będę posługiwał. Bardzo mi się podobała właśnie Ellen Page jako Wania, która, będąc tą szarą myszką, wiecznie taką omijaną, mm, pomijaną, pomijaną z wielką depresją, bo to, to ewidentnie było widać fajnie, fajnie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że bardzo często sceny, w których Wania jest sama, są takie szare. Mhm. I żeby, żeby podbić to fajnie. No, no, no po... i ubiorem to też jest podbite, bo jak mhm. nareszcie możemy znaleźć mniej więcej jakieś kolory, to o, jakby kostiumy Wani są wyprane z nich, praktycznie. Mhm, tak. Ale jak dla mnie i tak. Największym wygranym tego serialu jest, tutaj sobie oczywiście muszę pomóc, jest Robert Shi Han Sh -she -e, przez dwa E, więc to tutaj już nie wiem, jak to, jak to um, przeczytać, który grał Klausa. Te, ten gość po prostu kradł show momentami i no oczywiście... A, dobra, już nie, będę, już nie będę mówił co tam kogo i gdzie bolało, ale e, jak dla mnie to była zdecydowanie... no tak, dobra, jak, faktycznie mógł jak, być Bulldog. Jak dla mnie to jest zdecydowanie najjaśniejsza postać w, w tym serialu, bardzo fajnie zagrana. E, ogólnie... ba bardzo się też różniąca od komiksowej, tak, e, w tak. sensie seans e, z, z komiksowej Umbrella Academy. E, posiadał jeszcze jakieś tam dodatkowe moce, które tutaj się e, nie ujawniły bo chodził po ziemi, w przeciwieństwie do tamtego, który non stop latał, bo, bo mógł. Mhm. Ale fakt faktem postać właśnie Klausa serialowa, bardzo, bardzo fajna. Jak wrócił z pewnej wyprawy, mhm. to też, też było to widać. Właśnie to, to też chciałem powiedzieć, że to jest chyba postać, która zdecydowanie najmocniej się rozwinęła w trakcie tych 10 odcinków. Taki, taki barwny był bar, takim ciekawym dodatkiem, bo tutaj ta rodzina taka mocno dysfunkcyjna ale o każdym można było coś powiedzieć, że no ten jest ten jest nożownik i, i, i to było A drugiej mocy Krakena Diego nie, nie było tutaj pokazanej hmm. bo on oddech bardzo długo wstrzymywał no, myślę, że jest tu jeszcze dużo rzeczy do pokazania w ewentualnym kolejnym sezonie, ale chodzi mi o to, że... No, myślę, każda... że będzie kolejny sezon, hmm. bo... Hmm. Ale generalnie chodzi mi o to, że każda z tych postaci mo można ją było tak... Scharak jeszcze, przepraszam. E, nie, dziękuję. Można ją było tak scharakteryzować dosłownie w jednym zdaniu. Mhm. Natomiast od jego e, no tutaj już jest materiał na trochę więcej i właśnie to, jak ta postać się rozwijała na przestrzeni tych raptem 10 odcinków, bardzo mi się podobało. Bardzo mi się też, skoro już o tym wspomniałem, bardzo też... Do... Chciałeś powiedzieć o jego, czy o Klausie? O, o Klausie okay. oczywiście, racja. Yy, dziękuję. Oczywiście yy, to, co też mi się... Yy, to, co, to, na co też muszę zwrócić uwagę, to jest to, że ten sezon nie był za długi, co przy Netflixie 13 mi, odcinków, co przy Netflixie się to bardzo bazy. często zdarza. To prawda. Niestety, niestety to prawda, bo czasem są takie dłużyzny jak filery w anime. Mhm. Oj, filery w anime, to, to było... To... Z wyjątkiem tego, jak Goku się uczył jeździć. To było przez Tak, to jest... to jest najlepszy filer w historii. Te, też mi się bardzo podoba to, jak, zostało pewne, jak zostały pewne rzeczy rozwinięte względem komiksu, na przykład mój ulubiony duet serialowy, czyli Hazel i I oni, oni w komiksie nie mieli takiej roli, ba, tak bardzo podkreślonej. No tam było tylko paru tych agentów temporalnych i mm -hmm. zniknęli dość tak, dość szybko. A tutaj byli od samego początku do samego końca i mm, zwłaszcza Hazel nie dlatego, że nazywa się tak jak postać sagi, którą bardzo lubię, ale, ale był bardzo fajnie prowadzoną postacią, taką zaskakującą momentami. Jego wizyty w sklepie z pączkami zawsze były bardzo fajnymi fragmentami kolejnych odcinków. To, co mi się też podobało, efekty specjalne, które były dobrze zrobione. Mega fajna animacja. Pogo? Pogo, o, dziękuję. To znaczy w ponownie. ogóle to jestem pod wrażeniem, dlatego że Pogo był, yy, był był robiony na dwa sposoby. On jest i animowany i wyrzeźbiony, bo Franky Polito robił jego taki... Mm, amerykański artysta filmowy mhm. e, rzeźbił odlewał znaczy nie, nie rzeźbił on chyba robił odlew z silikonu i malował silikon. E, no i jakaś animatronika do tego była pod spód założona, więc jakby zgranie tych dwóch i pełnej animacji komputerowej i połączenia tego z fizyczną rzeczą bardzo fajnie zrobiono. Mhm. No tutaj postaram się wrzucić post na, na naszego tego. zapisz sobie albo coś w ten deseń no tutaj generalnie właśnie tak jak wspomnieliśmy wcześniej przy Doom Patrolu, że były takie momenty gdzie te efekty specjalne to było takie e, e. natomiast w Umbrella Academy chyba nie było ten, takich momentów, tam do każdego efektu specjalnego czy do większego, czy do mniejszego przyłożono się bardzo fajnie, podobały mi się te momenty z zamrażaniem czasu, które pojawiły się Zdaje się dwukrotnie. Co najmniej. Co najmniej dwukrotnie. No i. Ty, to to fajnie wyglądało. Mhm. Nie wiem, czy jest jakiś, jakiś, jakaś rzecz, do której mógłbym się przyczepić. Muzycznie bardzo spoko. Muzy wyglądało. Scena z pierwszego odcinka z tańcem. No, no, no, no jest, w ogóle jest, jest świetnie zrobiona. Mhm. I te jakby różne style taneczne, które też podkreślają odmienność wszystkich postaci, które tam były. Super rzecz. Mhm. Nie, ma, Masz coś, co mógłbyś zarzucić temu serialu? Eee... Nie, tak. No. Znaczy, w swojej kategorii był, był po prostu fajną rozrywką, nie? To mm -hmm. znaczy Umbrella Academy jest jednym z moich ulubionych amerykańskich komiksów eee, i Jasne, że się zastanawiałem do końca, czy, czy jak się w końcu pojawi White Violin, czy będzie wyglądała jak komiksowa White Violin, bo, bo to był e, cudowny projekt postaci. Mhm. E, no ale tak nie wyglądała No i to, to miało sens. E, nie było też rzeczy, w komiksie mogli sobie pozwolić na więcej, bo więcej rzeczy tam przechodzi. Tak samo jak e, powiedzmy w filmowych Watchmenach, jakby zrobili końcówkę komiksowych Watchmenów. No, to stary żenujące <głos> no, tak naprawdę. Natomiast jakby tutaj zrobili e, sam początek, czyli. pierwszą, tu, Tutaj pierwsza misja Umbrella e, Akademii w, w świecie, to był napad na bank. I to było bardziej realistyczne, nawet pomimo udziału horora, który tam no, bardzo pięknie <głos> pokrył się cały krwią i taki smutny tam siedział. Mhm. E, to nawet pomimo tego. Że w komiksie ich pierwszą misją było to, jak wieża Eiffla oszalała, jak wieża Eiffla oszalała, to, to, to, to świetnie to pasowało, mimo wszystko. I jasne, że wiesz, komiks dawał jakieś rzeczy już od samego początku, które cię, wiesz, zastanawiały: jak było o ich ojcu, nie? o Hargreevesie, mhm. e, jeden chyba z pierwszych kadrów poświęconych jemu jest o tym, że jest kosmitą. E, ale nie była pokazana jego twarz, tylko że jego maska była jakby zdjęta i, i położona obok. E, cieszy mnie, że nie było to jeden do jednego z komiksem, bo, bo wtedy po co to oglądać. Bo wtedy jest szansa, że wiesz ktoś lubi komiks, obejrzy to. Fajne inne podejście. Ktoś obejrzy serial i sam się kuczy, jeśli to jest na podstawie komiksu, to może komiks też jest spoko i przeczyta komiks i ma co innego. Robienie takich rzeczy jeden do jednego jest tak naprawdę gówno warte, bo odtwarzasz, odtwarzasz, odtwarzasz. Więc to, że bazowało na Umbrella Academy, a nie ekranizowało tego komiksu, uważam za, za dobry ruch. Bawiłem się dobrze. Muzycznie było, kosmicznie dobra. Mhm. E... Z takich właśnie małych pierdółek, które zawsze mi robią serial albo film, tak jak odwracająca się ręka tak <ślese> w Suicide eee... Kaski Hazel i czaczy, że one się pompowały, ale wydawały dźwięk stali jak ktoś w nie uderzył. Mm. To było tak fajne. Eee... No i to jak się zjarali i <ślese> <ślese> to tam też jest piękna scena tańca. Muzycznie. No jest, jest dużo scen tańca w jest, tym serialu. Jest dużo scen tańca, ale muzycznie świetnie. No, przepiękne, małe teledyski są w tych 11 odcinkach. 10, 10, przepraszam. W tych, tak, w tych 10 odcinkach są przepiękne, małe teledyski, pięknie zmontowane pod, pod muzykę. E, strasznie się śmiałem wie, wielokrotnie na tym. Pogo był fajnie zrobiony, ich matka była fajnie zrobiona, zupełnie inaczej niż na przykład w, w komiksie, gdzie ona się pojawia raz. Mhm. Tak, tak naprawdę. E, no, myślę, że horror się pojawi więcej w następnych e, sezonach. E, zobaczymy. E, odegrał jakąś tam rolę większą niż w komiksie. E, Pamiętam, że jak mówiłem o komiksie, jak mi go w końcu pożyczyłeś, to, to po pierwszym... O, w końcu pożyczyłem, tak jakbym cię poblokował. Inaczej, to inaczej jak ja go w końcu pożyczyłem. No, dziękuję. No to, to, to... to pamiętam, że chyba wspominałem, że bardzo byłem ciekaw tego, co się stało z horrorem, tak w zasadzie, bo w komiksie to bardzo mało o tym jest w ogóle powiedziane, dlatego też byłem zdziwiony, że jest dużo większa jego rola w, w serialu, ale też fajnie to, to wyszło. Miało to sens jak najbardziej. Miało. E, też e, jakby to, to jest pierwszy tom, Umbrella Academy Apocalypse Suit jest jest pierwszym e, tomem. Było jeszcze Dallas z pełnych tomów. E, był jeden specjalny zeszyt i jeden na e, Free Comic Book Day. E, one są darmowe, możecie w aplikacji Dark Horse je sobie przeczytać. No i teraz tak naprawdę skończył się ukazywać e, Umbrella Academy Hotel Oblivion. Czytałem pierwszy zeszyt i no jak się pojawi cyfrówka cała w formie, w formie tomu, no to sobie na pewno przygarnę, bo Umbrella Academy... A może poczekasz na polskie wydanie? Może poczekam na polskie bo wydanie. Bo jakby nie patrzeć, tym razem zapowiedział je ktoś, kto wydaje komiksy, a nie tylko je zapowiada. Tak, no i jeśli serial wam się spodobał, to, to poczekajcie na polskie wydanie, oczywiście od Kabumu, bo bo będzie. I to, to, jest, to jest coś, czego... Pierwszy plus. Do, dokładnie. A komiks jest wspaniały. Fajnie, że ukaże się na naszym rynku. E... Ciekawe, w jakiej okładce tak naprawdę. Mam nadzieję, że w tej, w tej co ja mam, bo, bo jest ładna po prostu. Tak, ja, ja trzymam kciuki nie tylko za tą okładkę, ale także za miękką oprawę. Mm. Nie no, myślisz? No, wiesz no. Klaus na twardo, Dracula na twardo, to czemu i in... chociaż z drugiej strony wszyscy... Ale to są pojedyncze rzeczy, a Umbrella drugiej... jest serio. No tak, tak. No ale zobaczymy, tutaj już od wydawnictwa to zależy. Ja, ja bardzo no tak czy siak nabędę. Będę, nabędę. Natomiast to, co się tylko tak troszeczkę zastanawiam w wersji co do wersji komiksowej, to jak długo będą powstawały te kolejne miniserie, bo Gerard Way zapowiedział, że ma Zamiar skończyć Ambrela Akademii na pięciu miniseriach. To jeszcze dwie. Chyba, że coś pomyliłem i na przykład powiedział sześciu, ale chyba pięciu. Więc no patrząc na to, jak ta trójka długo powstawała, to może, może być kiepsko, ale trzymamy trzyma teraz też jest trochę inna machina napędowa, mhm. trochę nie ma jednego imprintu, który był cudowny. No tak no niestety nie ma. Wiecznie bo. nieodżałowany Jankanima. Mhm. Ale myślę, że. Prędzej czy później. I akurat e, jak wyjdzie polska e, wersja komiksu, to ją pewnie Znaczy na pewno ją zre zre zrecenzujemy. Mm -hmm. I przy okazji powiemy też sobie o drugim tomie, czyli o Dallas i o Hotel Oblivion. Tak jest. Taki... I zamkniemy w ten sposób sobie e, temat tego komiksu na czas obecny. Mm, taki jest plan. I, a jeśli chodzi o sam komiks Umbrella Academy, to. To ja go uwielbiam rysunkowo, ale Gabriel Ba jest no jest półbogiem, więc nie, nie wiem, czy jest coś od niego, co mi się nie podobało. I pamiętajmy, że zrobił też Daytripera, który jest komiksem do sprawdzania, czy można ufać ludziom. Dokładnie. Jak ktoś nie lubi Daytripera? To, to nie jest dobry człowiek. Dokładnie. To jest, nie można ufać. To jest naukowo potwierdzone. No i co? Trzyma... I empirycznie sprawdzone D jeszcze więc. Dokładnie i trzymamy kciuki za to, żeby Umbrella Academy nie było kolejną rzeczą, która wypadnie Dark Horse'owi z oferty, bo ostatnio strasznie dużo rzeczy oni tam tracą. Teraz Usagi się przenosi do IDW. Alieny i Predatory niedługo im odpadną. Kurczę, nie, Tylko, nie, niedługo że tam alieny, nic nie zostanie. Alieny i Predatory... Mm. Są ich licencją. Nie? Znaczy, mieli na to licencję. Mhm. Więc to też trochę inaczej, jak masz, wiesz, coś stworzonego u nich. No, tego hmm. no, wiesz, tak mówię, że Star Wars, Conan, Aliens, Predator, e, Zbir, e, Usagi Zbier teraz. Wytwa? No zb zbier będzie kontynuowany w wydawnictwie. A ten nie, Eric Powell tak, swoje no, mam dokładnie, Albatros jest, Press czy coś takiego do, to jest? Chyba tak. No więc tam strasznie dużo rzeczy ostatnio poodpadało. Trzymamy kciuki, żeby po prostu mieli co wydawać jeszcze. Mm. No, więc tak, serial jak najbardziej fajny. Polecamy, jeśli ktoś nie No a komiks wspaniały, ale czekajcie na polskie e, wydanie, bo warto wspierać wydawców, zwłaszcza takich jak Kabum i... My się dobrze bawiliśmy. Tak jest. I przy komiksie, i przy serialu. Tak jest, zdecydowanie. I na dzisiaj już będziemy kończyć. Zaraz przechodzimy, można powiedzieć, do kolejnego odcinka, ale to już zobaczycie, jak za będzie. Za jakiś czas. Jak tak. będzie. Dziękujemy za uwagę i słyszymy się następnym razem. Dokładnie tak. Czołem. Cześć.